Wiesz, co dla mnie jest, było ostatnio fajną, fajnym odkryciem, mm. że zastanowiłem się, jakie były ostatnie bijetyki, jakie zrobił Capcom. Niektóre zlecił komuś, żeby je no zrobić, no, tylko jakie nie, sami nie, zrobili. No, no. Nie, Raising, nie Rising, Think, który robił Tatsunoko z Capcom, a potem Marvela trójkę. Otóż <coughs> Capcom zrobił w 2000, który to był? 17? Infinita zrobili? Już nie pamiętam, no, czy to było rok czy dwa lata temu. No ja już też nie, tak jest taki no, irrelevant. Chyba pod koniec 2017 zrobili Infinity. To była pierwsza bijetyka, którą Capcom zrobił in-house od czasu 2004, kiedy zrobili ten Fighting Evolution, czy jakoś tak, tą bijetykę, gdzie no, były postaci no, z różnych ty, gier to... Capcom. To był ten crossover Capcomu, ale nadal jeden na jeden z... To Street Fighter 4 nie, nie był robiony w Absolutnie. No, nope. O kurde. I, I to właśnie Dims y, y, wręcz y, przy czwórce kapkom się przyznaje dość wprost, że czwórkę zrobił głównie DIMS, a kapką tylko produkował. Podczas gdy w piątce powiedzieli, że te proporcje się odwróciły i kapkom wykonał aż 60% pracy, a Dims tylko jakieś 40%. Czyli to znaczy, że tak naprawdę kapkomowi nie wolno oddawać bijaty, tylko nie musi zlecać. Tak. Znaczy no, Capcom robił dobre bijatki w latach 90. -tych. No tak, no bo kurde... A potem odeszli od nich wszyscy designerzy i... Ej, no bo sorry, Street Fighter 4 przynajmniej dla mnie mega spoko. Ultimate Marvel vs. Capcom 3, no uwielbiam. I, i, I Capcom zrobił Infinita i większość piątki i nagle się okazuje, że te gry są dudne i niegrywalne. No, myślę, że tutaj dużo było aspektów. No to co? Leciłem z tym koksem. No ja myślę, że możemy startować, masz rację. To słuchajcie, moi drodzy, to, to czego teraz słuchacie od jakichś e, jakiejś dwóch minut na oko, to jest podcast, który się nazywa Klatki na oczach. Dokładnie. I w Klatki na oczach, e, czy my mamy pomysł, jak my to chcemy robić? Myślę, że nie. nie. Stąd, nie. Jest, stąd jest pierwszy, pierwszy epizod. Tu jest ze mną Tuskan. No i jest ze mną kot. I... No elo elo, tak myślę, tak myślę elo elo. Będziemy sobie gadać o, generalnie jak zastanawiałem się jak opiszę ten podcast na swoim Twitterze, to powiedziałem, że to jest taka audiowersja mojego timeline'u. Czyli po prostu powiem, że o to było fajne. A Aha. Ostatnio miałem takie przemyślenie i, to, i to, to będzie nasz podcast. Aha no, o to było fajne. Ja myślę, że ja, ja ze swojej strony też mogę dorzucić i myślę, że ty też, że o to było niefajne. Albo po prostu, o, to było ciekawe i nie wiem, jak się z tym czuję, ale w sumie można coś o tym powiedzieć. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, czy nie. Ja właśnie tra trawię tą myśl, bo to jest, to jest ciężka myśl, to jest skomplikowane, ja nie wiem, co na to odpowiedzieć. No nie wiem, no na, na przykład dla mnie to jest, wiesz, e, e, u siebie w tematach mam na przykład coś, co dla mnie jest niefajne. A mianowicie moje audiofilskie przemyślenia. Z grubej rury zaczynamy. Siema, ludzie, słuchajcie, słuchajcie wspaniałego, wesołego podcastu, w którym dwóch kolesi gada o pierdołach. Posłuchajcie o tym, jak to jest być audiofilem. Tak, dokładnie. To opowiedz nam, skąd jak to jest być audiofilem. Bo ja na przykład nie wiem, jo, nie, nie. Ja kupuję tylko słuchawki za 10 zł, które podłączam do mojego laptopa. Ja muszę powiedzieć tak. Bycie audiofilem to jest największy skam na tej planecie. I e, będzie tak zawsze. Czy są faktyczne różnice między sprzętem załóżmy za 10 tysięcy, za 100 tysięcy, a za 200 zł? Są. Czy są to różnice, które są wam absolutnie potrzebne do tego, że, żebyście z tym żyli? Nie. Uważam, że górny próg, którego potrzebuje ktokolwiek w domu, całościowo ze słuchawkami, to jest tak, że Czujesz, że po prostu musisz powiedzieć kolegom, że kupiłeś taki sprzęt, że żaden go nigdy w ogóle dotknąć go nie będzie mógł, to to jest 2000 zł. złotych. A to już obliczyłeś, już sprawdziłeś, zrobiłeś dokładne badania. No mniej więcej i... tak. Yy, tak, bo wyższa półka uważam nie daje, na przykład taka półka, którą ja bym chciał, czyli coś, co ja i tak chciałbym sobie postawić w domu, bo mnie to gryzie. To, to jest Kestal ma 400 i i to jest e, Duck Amp Combo. Jest tylko i wyłącznie biórkowe i to akurat kosztuje samo około 2000 zł. No, patrz, już tak mówiłeś, że 2000, a tu wychodzi, że to co ty chciałeś, to jest 2000, czyli? Co... E, nie, no ja mówiłem 2000 w całości, czyli słuchawki i wzmacniacz, bo dalej będę uważał, że jednak wzmacniacz to. Znaczy, Duck Amp Combo, bo już nie ani, <śmiech> że potrzebuje ci <się> oddzielnego <śmiech> wzmacniacza. No kurde, jego mać, <śmiech> nie? To ja uważam, że warto to mieć, bo jednak jest spora różnica między kartami dźwiękowymi i tak dalej. Jak, jak masz ten jeden unifier, do którego podłączasz tam co, co chcesz, to to już Ci daje jednak ten, ten fajny sposób słuchania. A jeżeli chodzi o słuchawki, to w zależności od tego, co kto oczywiście preferuje, ale uważam, że jeżeli chodzi o słuchanie do domu, to ja jestem akurat fanem bardzo otwartych słuchawek i uważam, że monolify M1060 to jest max, czego się potrzebuje. To są słuchawki planarne, i o, o, no to są słuchawki planarne, moi drodzy słuchacze. Charakteryzują się one tym, że nie, po prostu warto je kupić, bo są spoko, bardzo dobrze się na nich słucha, są nie do przebicia w tej kategorii cenowej, bo je się da kupić do kafla i to jest dosłownie. To z połączeniem z Aune X1S, czyli tym, co policzyłem, że około 2000 zł za całość, to jest taki zestaw, że wy nigdy nie będziecie potrzebowali czegokolwiek więcej, a tym bardziej nawet stajdala nie wyciągniecie tej, tej, tej jakości, która to wykorzysta po całości. No to jest w ogóle bez sensu. A skąd, a skąd mi się wzięły te takie przemyślenia? Od, o, od osoby, którą e, pewnie trochę osób e, zna, czyli mnie, czyli Big T wielkiego Tetuskana, jest to, że zrobiłem sobie nawet ostatnio ten test na tym Chromie, gdzie cały czas mówiłem, że no ale z przeglądarki to nie ma jak. Myślę, że test, że bierzesz sobie tak, tak, ten, tak. bierzesz stronkę, która ci puszcza, ok, tutaj masz audio w, mm -hmm. we flaku, tutaj masz audio w formacie stratnym, wybraki jaki sobie tam wybrałeś no, no, i powiedz nam, no, no, no. czy słyszysz różnicę, który... A to nie, nie, nie, to ja miałem troszeczkę inny test. Znaczy ja... Nie, a... Test, który ja robiłem polegał na tym, że miałeś trzy batony. No to, tak, ja o tym no. mówię, ja tylko tak w skrócie mówię, ja robiłem ten sam test. No, no, no. to. Ale jest, okay, co, no coś, możesz powiedzieć, to jest, jak dokładnie to jest, wygląda. Tak, ten test wygląda w ten sposób, że masz trzy przyciski. Na środku masz oryginalny sample, który jest grany i po lewej i po prawej masz zawsze losowo z jednej strony najwyższej możliwej jakości flaka, a z drugiej strony... Po prostu sample, który jest w jakiejś tam jakości. To może być 96 kilobitów, to może być 256, 320 i tak dalej. Ten test nigdy ci nie mówi, co to jest za jakość. I też ci nie mówi, czy e, oryginalny sample, który on podał, ten x, jakiej to jest jakości. To, to nie musi być flag. Ty po prostu musisz zobaczyć, czy słyszysz tą, tą różnicę i powiedzieć, który jest najbliżej tego x. Nie, który brzmi lepiej, tylko który jest najbliżej. I na przykład ja z całym tym moim sprzętem, gdzie zadedykowałem sobie trochę czasu do tego, przesiedziałem, faktycznie posłuchałem. zrobiłeś po 10 trajali na ten? Tak. tak. Wow. Zrobiłem po 10. Zamykałem oczy, wsłuchiwałem się, wyglądałem jak ten typo na tym filmiku, co się puszczał i po prostu płakał na, na słuchawkach. Nie, nie? A mnie wiem, płakał dlatego, że po prostu że zdał sobie sprawę z tego, że wywalił 30 tysięcy co tak. Ja zawsze tak interpretowałem ten filmik dokładnie. I właśnie. moduł jest taki, że sprawdziłem to i ja byłem zdecydowanie pewien, że będę przynajmniej w tym ballparku 80% byłem w ballparku 53. Więc e, ja potem zdałem sobie sprawę, że dosłownie oszukuję sam siebie i tłumaczę sobie, czemu wydałem aż tyle pieniędzy na słuchawki i na tym podobne rzeczy. Nadal uważam, że da się usłyszeć tą różnicę, jak ktoś bardzo się stara, ale to nie jest różnica, która w jakikolwiek sposób faktycznie wpływa na Twój, na twój odbiór słuchania tego. Jest spora różnica między 96 a 320, ale już że jej nie ma. No to gratulujemy wyjścia z kultu, jak się tak. z tym czy, powiem Ci, jaką ja mam. Ja generalnie, ja na swoim sprzęcie, na swoich tych słynnych emiksach 40 i najtańszym... Y tym Daku FIO, jaki znalazłem, 10 k nie słyszę różnicy powyżej 128. Jak robię sobie ten test, gdzie porównuję 96 z flakiem, to ok, słyszę. Jak zrobiłem sobie ten test, gdzie mam 98, 128 z flakiem, to nadal wydawało mi się, że słyszałem, znaczy inaczej, jak to słuchałem, jak, robi, jak faktycznie zamykałem oczy i się wsłuchiwałem, to byłem pewien, że okej, okay, to są dwa identyczne sable. Ale jakoś tam jeszcze oceniałem, że okej, okay, wydaje mi się, że może ten jest trochę inny i że wydaje mi się, że te są faktycznie takie same i na tej podstawie jeszcze wyciągnąłem te 70%, więc powiedzmy, że jak się postaram, to słyszę, ale jak słucham muzyki, to się nie staram, no. tylko słucham muzyki. No to jest prawda. I nawet nie powiedziałbym Ci, mm -hmm. że który z nich brzmi lepiej, tylko po prostu, że okej, okay, ten brzmi może troszeczkę inaczej. Znaczy, Ja Ci powiem tak, że ogólnie tutaj też trochę wchodzimy w same gatunki nawet muzyki, które chełbią się tym, że są w bardzo niskiej jakości i myślę, że to też może trochę wpływać na odbiór i tym podobne, ale uważam, że no faktycznie powyżej tych 320 kilobitów to ciężko jest znaleźć cokolwiek. Inny. Stary, ja powyżej 160 nie usłyszę żadnej różnicy nigdy na żadnym sprzęcie, jestem co do tego przekonany. No doskminiałem, doskminiałem. Ja ci powiem, że ja miałem, ja faktycznie miałem jeden rekord taki, jeden album, na którym ja słyszę tą różnicę, ale to nie na moim sprzęcie. Tylko to już musi być taki sprzęt na zasadzie Noelo, ziom, mam pięć firm, dwa Ferrari i w sumie jestem bez żony, nie? I, i faktycznie, i to o czym mówię, to jest Peter Gabriel Newblood i to musi być przynajmniej na dobrej jakości winylu, na sprzęcie, który jak tam sumowałem, jak byłem w tym pokoju, bo to było u mojego najlepszego przyjaciela, u jego ojca, który handluje takim sprzętem, no i on handluje sprzętem nie high fi tylko high-end. Czyli to już jest... Jak masz sprzęt high fi za 10-15 tysięcy, to on jest dla autystów. Jak masz y, sprzęt high-end, to tam zawsze cokolwiek nie weźmiesz, dopisz jedno zero do końca, nie? I to jest już sprzęt dla takich, no... Nie wiem dla kogo on do cholery jest, to jest po prostu <śmiech> dla mnie niemożliwe. Dla bogatych ludzi, którzy chcą. Chcą, chcą mówić, że... ile, ile wydali, tak, nie? Tak. Bo ten pokój, sumując, ze wszystkim, co tam było, kosztował jakieś 2,5 miliona złotych. I motyw jest taki, że faktycznie tam to słyszałem i ten pokój też mi pokazał jedną bardzo ciekawą, że uważam, że to jest taki śmieszny, śmieszny fakt. Ludzie nie rozpoznają poziomu dźwięku. To jest bardzo ciekawe. Sposób w jaki ty rozumiesz dźwięk, no nie jako człowiek jest taki, że im głośniejszy on jest, tym więcej słyszysz w nim takich, że tak tu mówimy, niedopatrzeń. Coś, coś takiego. Ten dźwięk coraz bardziej się psuje, ma coraz większą dystorcję. Więc. Naturalnie mając te takie grube sprzęty za ogromne jakieś pieniądze, które mają w ogóle jakieś diamentowe przetworniki, nie żartuję, diamentowy kurwa przetwornik, kolumna jedna 700 tysięcy złotych, no, czy... no ale jest, nie? To, no fak... jest. to faktycznie rozkręcili mi to do 90 decybeli i nie słyszałem, żeby było głośniej i to jest straszne. To jest, to jest straszne i uważam, że ten sprzęt jest nawet trochę niebezpieczny. No bo wchodzisz sobie, nie? Puściłeś cel, no fajnie gra, ale zauważasz, że gra głośno jak, ha, jak hałupa się trzęsie i ci leci krew słucha, nie? No to, to takie niedzięki. Ale ogólnie to tak, to tam słyszałem tą różnicę, bo to było zupełnie co innego, ale też ci muszę powiedzieć, że to raczej nie z powodu słucha, nie, nie z powodu tego, jak dobry był ten sprzęt, tylko z tego powodu, że słuchałem tego na głośnikach, a nie na słuchawkach, przez co inaczej dźwięk uh -huh. się nie usł... tak, tak. Więc uważam, tak. że to jest też ogromna ró różnica i też uważam, że jak ktoś naprawdę chce słuchać muzyki i się przy tym świetnie bawić, to powinien używać głośników. Porządne uh -huh. głośniki są lepsze niż słuchawki. Akurat to chyba dość popularna opinia wśród audiofilii. Jest tak. to prawda, ale też na przykład dużo osób może sobie nie zdawać z tego sprawy i każdy będzie myśleł, no słuchawki, no to jo, nie, to bardziej takie kafla, a wiesz, a faktycznie... Yy, wiem, że miałem okazję posłuchać na mikrolabach C9 chyba, trochę muzyki i one mi bardzo dobrze wcho wchodziły. To są takie gło głośniki, na które, na, na, na które spokojnie dropnąłbym te 800 i nie potrzebuję nic więcej. Kurde, sam powinienem dobre głośniki kupić, bo jak widzisz tutaj nie mam nic, a bo w sumie nie wiem czemu. No, no spoko. Szczerze polecam te mikrolaby, bo są duże, wyglądają bardzo grimy, więc jak słuchasz starego gangsta rapu z Nowego Jorku, to nawet pasuje. A przy okej to bardzo dobre głośniki. I drogie. Was. Nie, coś takie drogie. No ale wiesz, no. F... Myślę, że mówiąc o jakichś takich drogich rzeczach, to też myślę, że mógłbym powiedzieć, że znowu mi narosło wydatków, bo znowu zacząłem grać w gry. I znowu za zacząłem je kupować. Żebyście widzieli skupienie na twarzy Toskana, żeby zrobić najpłynniejsze przejście, którego nikt się nie domyśli, że to było zaplanowane z góry, na którym myślał, jak coś z tematu na temat. Od, od, od pięciu minut myślałeś, wiem to. Nie. Kombinowałeś. Nie. Już po prostu tak się zastanawiałeś. I już nie, tak mi wpadło. Że... Nie, to tak, tak mi wpadło, że już dużo w sumie monologuję na temat tego. no to Podsumowując temat wcześniejszy... no nie, nie, nie, nie, bo nie dałeś mi dojść do słowa. A widzisz? A widzisz, chciałem powiedzieć swoją historię, jak wyglądało moje ostatnie kupowanie sobie słuchawek z kolei, mhm. bo właśnie byłem w sklepie na odsłuchach i tak kurczę miałem z tym. To był moje najcięższy zakup w słuchawek w życiu. Nie wiem czemu. Jakoś co mi nie podał sprzedawca, to tak to jakoś mi brakowało, że tutaj, że nie wiem, tutaj jakoś ten dźwięk jest taki zbyt trochę taki mulisty, a tutaj na przykład yy, jakoś, nie wiem, talerze mi jakoś strasznie przeszkadzało, że były takie trochę odrobinę zbyt szeleszczące. Mm -hmm. I to było takie dosłownie, że w każdej słuchawkach słyszałem jakiś mankament i już bałem się, że nic dla siebie nie znajdę. I tak... Yy, nie wiem, na ile temu sprzedawcy mogę ufać, a na ile on mnie chciał wrobić w zakup. <śmiech> Nie wiem, na ile się dawałem silować, ale po prostu gadał mi, że no, masz niezusłuch, że słyszysz takie rzeczy, że... <śmiech> jest <moim>. A wiesz, <śmiech> a rzecz w tym, że z kolei, jak mu potem powiedziałem, że... Po, bo on mi też powiedział, że no dobra, na, takim, wiesz, na takiej jakości, jak słuchasz sobie z komórki, ze Spotify'a, no to nie usłyszysz tego. I jak mu mówiłem, że ja robiłem sobie te testy i autentycznie nie słyszę różnicy powyżej tych 160 kilobitów, to po prostu łapał się za głowę, że jak to możliwe, że co ja mu za herezję mówię, że słyszę <śmiech> różnicę na tych słuchawkach, a nie słyszę różnicy pomiędzy niższym a wyższym bitrate'em. No, no. Także. No. Także to, są moje, to jest moje życie z muzyką, słyszę no. dobrze różnice w sprzęcie, jakby dla mnie faktycznie każde słuchawki, to nawet, to nawet nie jest kwestia tego, że słuchawki grają lepiej czy gorzej, po prostu każde słuchawki grają zupełnie inaczej. Tak, to jest prawda. Więc po prostu I... to jest też kwestia mocno nie tyle wybrania najlepszego sprzętu, tylko najlepszego dla siebie, kwestia no. preferencji. A z kolei jak mówimy o jakości muzyki, no to no, no nie wiem, może jak w końcu kupię ten sprzęt za cztery kafle, to usłyszę różnicę <śmiech> powyżej 160 kilobitów, ale no, na razie jeszcze się to nie stało. No, Ja muszę też po, po, powiedzieć tak kończąc, że ja, ja na szczęście nie mam aż takiego buyer's remorse, jeżeli chodzi o te moje słuchawki, które wiesz, mają to MSRP jakieś chore bo udało mi się je kupić za 400 zł, więc jak dla mnie to za 400 zł to jest easy, naprawdę bardzo dobry zakup i się z nich cieszę. Słuchają nas ludzie, którzy nigdy nie wydali więcej niż 100 zł na suchawki i po prostu łapią się za głowę, co to są za <laughs> Ludzie, którzy mówią, że kupują sprzęt za 400 zł lekko ręką, mówią, że ach ci audiofile, to nie, my, my ich nie rozumiemy, my, my, my, my, my, nie, nie, my się odcinamy od tego. No, w sumie jest to prawda. Ale to na tej samej zasadzie, na przykład najle najlepsze pchełki, sorry, nie pchełki, i jemy, które miałem w uszach, kosztowały mnie 150 zł. To były najlepsze pchełki i jemy, jakie miałem. Do kanałówki? Tak do kanałówki i to były sound magici E10 w pierwszej edycji i po prostu byłem zakochany w tych słuchawkach, cały czas mi grały świetnie, do tej pory grają mi świetnie Kup i, i jestem już na ich czwartej parze i to tylko przez to, że wygrywają mi się drivery, bo te drivery no niestety nie mają aż tyle wytrzymałości, więc jestem po prostu na czwartej parze tych, słucha tych słuchawek tylko przez to, że już przestawały grać tak jak S chciałem. No, to w takim razie zróbmy teraz e, o wiele słabsze przejście do tematu, o którym chciałem porozmawiać, kot, dziękuję. A chcesz porozmawiać o tym, że grasz w gry? Tak, chcę porozmawiać o tym, że gram w gry, a Buu, tym bardziej... No, nie ma gier, gry są nudne, gry są beznadziejne. Nie ma <gry> gier, Spoiler nie ma gier. Widzę gier komputerowych i wideo. No a ty właśnie. mi będziesz opowiadać o tym, że w nie grasz? No, no dawaj, pochwal się, pochwal się. Tak, jest tak, bo muszę ci powiedzieć, że wiem, że to będzie taki dziwny start do tego, nie? Ale przemyblowałem ostatnio pokój. A, to już już, już chciałem szykować dupę, a ty mi tutaj mówisz, że jakiś pokój przemeblowałeś. No tak, bo przemyblowałem sobie ostatnio pokój. Udało mi się ustawić wszystko tak, żebym nie musiał faktycznie się wysilać, żeby zagrać w grę. Żeby żebym nie musiał przełączać kabla, żebym nie musiał sięgać za telewizor albo coś z tym robić. Ja po prostu włączam sobie ten swój projektor Klikam sobie konsolkę i se gram. Projektor. No, to czemu nie? No, więc. E... Jakie tam masz opóźnienia? Wiesz, że cztery klatki? To dużo. Ale do, do fighterów to wiesz, ja nie gram fightery na tym. Po prostu. No ale ja nawet jak gram w, nie wiem, jak gram w dużo różnych, mm -hmm. gier, które nie są fajterami a cenię sobie jak najniższy input lag. Wiesz co, ja ciebie rozumiem, ale z, z, z drugiej strony, na przykład grając, nie wiem, w najnowszego Assassin's Creed'a, Creed on wewnętrzny i, i, input lag ma na poziomie 14 klatek, te dodatkowe 4 już, już mi wtedy nie zrobił różnicy. Więc ja na tym nie. Właśnie, powiem tak, ja na tym nie gram w gry, które by ode mnie aż tyle wymagały, a nawet jak gram, to nie, to nie wymagam tyle od siebie. Ja się mam dobrze bawić. I faktycznie. To jest wymaganie bardzo wiele od siebie, żeby się dobrze bawić. Ja wiem, ja wiem, ale z drugiej strony na przykład ostatnio odpaliłem właśnie mojego Xboxa i przechodzę sobie parę gierek, kończę w końcu Red Dead Redemption 2, czyli naj, najlepszy kowbojski symulator chodzenia. Eee, kończę sobie w końcu całą tą kole kolekcję Halo, Master Chief'ową, ale rzecz, która mnie zupełnie wzięła z zaskoczenia, to był Reboot Preya. Bo pojawił się na Game Passie, ja sobie subskrybuję tego Game Passa, bardzo fajna sprawa. Haha. Ha. No, fajnie. Ha, ha. miało, okay. miało, No, nie ma sprawy, no holds bear. I tak jesteś kakiem, no. Więc, wiesz, i muszę ci powiedzieć, że ten Prey mnie zaskoczył, bo nie spodziewałem się, że faktycznie ktoś jeszcze będzie potrafił w tych czasach zrobić porządny re reboot Marki. I bawię się przy nim super, bo na czym polega ten Prey? No ten Prey to... Nie wiem, czy ludzie znają pierwszego Preya, bo aż się zdziwiłem, że w sumie sporo osób nawet nie wie, że tak gra była. I ona wyszła od 3D Realms, od ludzi, od Duke Nukema chyba w 2006 roku. I to była gierka to nawet nie wiem, czy to nie był przypadkiem ekskluzywny na Xboxa 360? Nie, no, wyszła czy... na pc tak? Nie, nie, to, to wiem, ale bardziej chodziło też o sam console market, że ja nie wiem, czy, on, czy ona była na PS3 czy nie, ale chyba nie. Możliwe, że nie. No i tak TLDR na temat Preya 2006, no to to była całkiem fajna strzelanka, która bardzo bawiła się koncepcją tego, jak ma wyglądać level i to... gdzie się do ludzi strzela. Z tego, co pamiętam, to ta gra miała jakaś taki strasznie kłopotliwy develop, cykl deweloperski, że oni chyba długo, wiele razy przekładali premierę i chyba ona a, się no mocno zmieniła. A, to w ogóle o Preju dwójce, nie, właśnie o tym reboocie. Nie, ja mówię o pierwszym. Tak? Wydaje mi się, że on już wtedy przeszedł, że on już wtedy miał być taką grą, która wielu w ogóle wymyślało, że ona się nigdy nie ukaże, a tu nagle się ukazała. Bo ogólnie ja Ci powiem, że jak Prey się ukazał, to dla mnie to był taki... to, to była gra, właśnie ten Prey 2006... Która tak jakby zaznaczała wszystkie te checkboxy, które są potrzebne, żebym ja uważał, że gra jest dobra, bo strzelało się w tym fajnie, nie nudziła mnie, cały czas bawiła się tą koncepcją, którą sobie ustaliła, a tą koncepcją jest to, że tak jakby nie ma ani góry, ani dołu, bo, bo cały czas bawisz się tam na statku kosmicznym masz mnóstwo jakichś tam teleporterów, niemożliwych przestrzeni, łażenia po sufitach i tak dalej, czy tam po ścianie, że góra jest dołem, a lewo jest prawem i tak dalej. I masz na przykład takie bardzo fajne mo momenty, gdzie sobie biegniesz, masz pomieszczonko i uciekasz przed typami. I w pomieszczonku widzisz, że jest taka kula, jakaś w środku ona się tam unosi, nie? I na jednym i na drugim końcu tej kuli są dwa teleportery. I u uciekasz do kolejnego pomieszczenia, ono nie jest tam daleko, chyba te dwa pomieszczenia dalej, wbijasz się do teleportera i wychodzisz na tej kuli jako mniejszy gościu i widzisz, jak te typy cię gonią i cię zauważają na tej kuli i spadasz dalej. I to jest małe, tego tam, tam tak naprawdę nie... To nie musiało tam być, bo nie było tam żadnego segmentu strzelania, to było tylko u, u, uciekanie i tak dalej, ale sam fakt, że to pokazali, bo to jest naprawdę na samym początku gry i tak już cię setapuje do tego, że oczekujesz takich akcji. I to mi się naprawdę w tej grze podobało, bo też oprócz samej takiej zabawy, że, że góra dołem, dół górą i tak dalej, miała na przykład elementy jakiegoś latania z, Tateczkami, jakieś tam pseudo-skradania się, były, były boss-fighty, gdzie trzeba było trochę pomyśleć i tak dalej, i tak dalej. No po prostu gra się nie nudziła i to, i to było spoko. I ogólnie z tego co słyszałem to sprzedała się bardzo dobrze. Co doprowadziło do tego, że to w sumie chłopaki dawajcie, robimy Preya 2. No i Prey 2 to to jest właśnie gra, którą ja znam za okropny cykl deweloperski która padła i zmartwychwstała chyba z 6 czy 7 razy. Był jeden bardzo fajny trailer, chyba w 2013 roku, gdzie jeszcze Prey 2 był kontynuacją pierwszego Preya a nie rebootem. Ale to już było już to z tym lustrem i wstrzykiwaniem w oko, czy... Nie, nie, nie, nie. A to nie. już było później. To już było później. Okay, to już okay. jest po tym, jak oni postanowili, że to jest reboot. Uh -huh. A wcześniej było tak, że to, co oni chcieli zrobić z spraya dwójki, ja myślę, że tam też bardzo dużo, oprócz samego cyklu deweloperskiego, oni chcieli zrobić za dużo. Po prostu nie mieli tyle siły, bo 3D Rams było powerhousem z naciskiem na było. Jak już robili tego Preya, to już nie było takim Powerhouse, to nie był Ubisoft, któremu by się to udało. No że jakbyśmy... Jasne. E, to nie był już taki powerhouse, któremu by się to udało. A co oni chcieli zrobić z Preyem 2? Oni chcieli zrobić ogromnego action RPG, gdzie e, wszystko byłoby z pierwszej osoby, podróżowałbyś po jakichś w ogóle planetach, systemach, był bounty hunterem. Dalej będąc tą jedną, tym, tym pierwszym gościem, tam on, o, on się nazywał John, Joe, coś takiego, z pierwszej części. I w pierwszej zapowiedzi tego było po prostu masakrycznie fajny. Mi się bardzo podobało, czekałem na niego, no ale potem oczywiście poszedł scrap, no bo za wysokie progi na 3D Ramsowe nogi. No. No, zbyt ambitny był ten pomysł, pamiętam. No, definitywnie. tam miało być dużo teleportacji, takich... Że, tych to, czy tych to była gra, w której były portale, takie jak w portalu? Czy to miało być w dwójce właśnie? To w jedynce było To było w jedynce, okej. Okay, I tak. w dwójce chcieliśmy pójść dalej. Tak, ale w dwójce chcieli to właśnie włożyć jeszcze w tą strukturę otwartego świata tak, i w, tak, w ogóle tak. questów i gadania z ludźmi i tak dalej, więc trochę się nie dziwię, że ta gra zdechła, ale bardzo żałuję, bo wyglądała bardzo fajnie, bo to był taki gritty sci-fi, gdzie to ty jesteś tym, ba tym badasem, ale no nie takim typowo filmowym, to mi się bardzo podobało. No ale jak już wracając do tego, nie, no nie wyszło. Wzi Kto się zajął tym nowym? Bethesda się zajęła nowym Brejem. I to, co Bethesda zrobiła, to takiego System Shock'a 2,5. To nie Arkane był deweloperem, a Bethesda wydawcą? Chyba Bethesda była miał. wydawcą. Nie, nie pamiętam. Nie pamiętam, kto to dewelopował, tego reboot'a, ale wiem, że zrobił to świetnie. Sprawdzę. Nie sprawdź, nie sprawdź, bo muszę ci powiedzieć, że faktycznie bawiłem się, znaczy bawiłem się, nadal się bawię, bo dalej go przechodzę. Grasz ale... już w tego, już w DLC, czy jeszcze w główną? Czy, w jeszcze część? Jeszcze w główną część. Okay. DLC-ka jeszcze nie ruszyłem. A czy nie wiesz, jak się kończy jeszcze? Wow. Nie, nie, nie. Ale już mi się bardzo podoba, że na przykład sam początek jest super. Nie wiem, czy go spoilować, czy nie, bo myślę, że warto go przeżyć. No to nie ma co. No myślę, że nie ma co, bo gra jest jeszcze w miarę świeża. No nie było, ja nie grałem. Ja po prostu wiem, co się w niej dzieje, bo no, jestem ja no, typem no, no, człowieka, człowieka, no, no, no, któremu spoilery nie przeszkadzają, jeśli nie mam stuprocentowej pewności, że po pierwsze chcę w coś zagrać, a po drugie chcę poznać wszystkie niespodzianki na sobie, że faktycznie zależy mi na tej fabule, mm -hmm. to bardzo często chętnie rzucam się we wszystkie jakieś zapowiedzi, recenzje, filmiki analizujące z in depth, zdradzanie wszystkiego no. z dyskusją fabuły, więc, więc mówię. No ja... Ja, mam, ja mam bardzo podobnie w tej kwestii, tylko no ja chyba jestem troszeczkę bardziej strict wedle siebie. Nie? W każdym razie potwierdzam, że Arkane było twórcą tej gry. A, Arcane, no. Ci sami, co robili Dishonored. A, no to, to, to, to, to, to by się zgadzało. To jest wszystko, to są wszystko ludzie, którzy pochodne, ludzie od no system szoka, tak jak mówisz. No, od... dokładnie. Faktycznie tym prejem zrobili tego system szoka i no, na przykład mega mnie zaskoczyło to, że tam jest jakiś durnych status alignmentów, które Ci przeszkadzają w grze. Ja nie spodziewałem się, że to będzie aż takie głębokie RPG. Ja się spodziewałem tam takiego troszkę powtórki z Alien Izolacja, ale, ale z pistoletami i mockami. Jest wszystko... Looking Glass Studios. Looking Glass Studios, no. I muszę Ci powiedzieć, że tam jest wszystko, co było w tym System szoku 2, łącznie z jakimś gościem, który tam Ciebie prowadzi, który jest AI. To, że niby jesteś sam na stacji. Bardzo podoba mi się to, że wszystkie elementy interaktywne w tej grze nie wyprowadzają Ciebie z tego poczucia, że tam jesteś. nie? Gra jest bardzo atmosferyczna i robi to świetnie. Trzeba cały czas pomyśleć, co musisz robić. Otwarte, otwartość tej gry mi się też bardzo podoba. To jest taka Taka w 3D. Nie? Tylko, że z tym, że musisz uważać i się technicznie bać i tak dalej. Myślę, że jedną z, z, z takich. Myślę, że ten prey ma też jedną z rzeczy w grach wideo, które ja bardzo doceniam, czyli durne, niepotrzebne detale, mm -hmm. bez, bez których ta gra dalej by działała, ale jak tam są, to pokazują, że im się naprawdę chciało to grać. Wiesz, jakiego to jest gatunku zaliczane, nie? do tych zwanych immersive simów? To jest taki okay. gatunek, który właśnie określa gry, czyli Dishonored, System Shocki, Bioshocka, uh -huh. e Deus Exy, zarówno stare, jak i nowe, no i właśnie preya. I to jest, są gatunki, które opierają się właśnie o dużej systemowości, temu, że gry że gra jest oparta na bardzo jasne zasady, tak, żeby jak naj żeby tymi systemami faktycznie stworzyć tą imersję dla gracza, że on jest w prawdziwym, żyjącym świecie. Mm -hmm. Który faktycznie ma jakieś zasady, które nim rządzą i że to nie jest tak, że gra w grę, która pozwala mu na jakieś z góry określone interakcje, tylko właśnie masz na przykład takie detale, które myślisz, że nie wiem, czy mogę wejść, czy mogę użyć jakiegoś tam przedmiotu, który jest całkowicie zbędny? No możesz, no bo, bo to, to byłoby nielogiczne, żebyś nie mógł, nie? No, no, ale to też... Bo to jest jedna z tych rzeczy, ale na przykład uważam, że takim super detalem, który mi się podoba, no to, to, to mogę kłotą, kłot zaspoilować. Za takim bazowym przeciwnikiem pierwszym, którego spotykasz jest taki mimik. I to są takie, takie... Nawet nie wiem, taka paćka, która ma cztery macki i sobie biega. No taki ditto, no. No taki ditto, dokładnie. I motyw z nimi jest taki, że one technicznie dużo nie zadają, gorzej jak są w grupie i one potrafią się zamieniać Cokolwiek statycznego. Jak Dito. No. Znaczy, no, Dito potrafi się jeszcze film pokazać. Oj, oj, tam, oj, tam, oj. Tam. <gry> no, no, no, no, no, Oj, tam. Tak, no, ale masz dosłownie Dito, którego trzeba uderzyć kluczem. I właśnie bardzo mi się to podoba, że często gęsto je słychać. Ja po prostu słychać, bo one wydają swój taki specyficzny dźwięk. I zaczynasz wtedy szukać, co ci nie pasuje w tym pokoju. Mhm. Czyli masz na przykład śmietnik koło śmietnika i takie, coś tu jest nie tak, nie? I możesz ich też szukać po źródle dźwięku, bo im bliżej podchodzisz, to tym, tym głośniejsze to jest, ale jak podejdziesz za blisko, to ci uciekną albo ciebie zaatakują. Jak uda ci się uderzyć sam przedmiot, którym są, no to dostają tam za dwa razy tyle demedża, więc padają na strzał albo dwa, więc to jest bardzo wygodne i gra ciebie nagradza za to, że starasz się je znaleźć, zanim to one znajdą ciebie. No wzięli garus modowy prop hunt i zrobili z tego mechanikę grową. No tak, ale właśnie to, do czego ja też prowadzę, oprócz o, oczywiście tego, jak gra starała ci się też pokazać, co one tak naprawdę robią w głównym lobby, bo masz coś takiego, że wchodzisz sobie po schodach, słyszysz crash i spada, spada śmietnik po schodach, wchodzisz i ten śmietnik tam stoi. <głos> więc, więc znowu, bardzo mi się podoba uczenie przez design, przez, przez wizualizację tego dla gracza, ale nie mówienie mu o tym, to jest naprawdę na, To jest, na, to jest naprawdę spoko. No to taka podstawowa sztuczka, taka naprawdę, game designu, ja którą się kiedyś. Ja wiem, ja chcę tylko powiedzieć, że kiedyś to jest coś, co kiedyś się stosowało obowiązkowo w każdej grze, no. a dzisiaj jest coś, za co aż się. Dzisiaj, a, cze, często, to jest, często to jest dzisiaj niezauważalne, bo często to jest mniej nachalne i mniej oczywiste, a bardziej działające na podświadomość. Mm -hmm. Jak trochę ostatnimi czasy zagłębiam się bardziej w level design, to widzę, jak w wielu grach na przykład ja tego w ogóle nie zauważałem, tego, że coś mnie prowadziło na przykład światłami albo a, no, jakimi no, jakimiś wiem, elementami jakimiś strzałkami, które tak jak mówię, działają na podświadomość. Mm -hmm. Także to się nadal robi, często mniej subtelnie, a często, ale też to prawda, że rzadko jest wasz tak wyraźny, ale jednocześnie satysfakcjonujący sposób przedstawiony, jak to właśnie no. mówisz z tym świetnikiem. I a propos właśnie, już dochodzę do tego punktu, który chciałem zrobić, <laughs> to jest bardzo ważne, kiedy już, kiedy już faktycznie z nimi walczysz i one się nie zamieniają, tylko starają się ciebie atakować, one mają taką idlową animację, jak stoją. One się wydłużają, podnoszą się, się troszeczkę i te macki się robią dłuższe. I motyw jest taki, że ja zauważyłem w tym jedną rzecz, bo raz, obviously starają się imitować ciebie bo starają się stać jak ty. Mhm. I ja myślałem, i co mnie do tego doprowadziło, to to, że jak biłem się z nimi z kluczem, to zauważyłem, że jak wchodzą w tą pozycję, to jedną mackę mają podniesioną do góry. O kurde. Tak, ale kiedy trzymałem już ten glugan, to obie macki starały się imitować to, że trzymał ten glugan. O kurde. I to, to jest, tego tam nie musiało być. To mogą być najprostsze pajączki, które się zmieniają, ale jest. Mhm. I sam fakt, że to jest, już nawet nie powiem, że dodaje się do imersji, bo to jest detal tak łatwo nie, nie, nie zauważyć. To jest coś, czego te potworki nie musiały robić, ale tam jest i zauważyłeś to, i to jest fajne. I Jak takich rzeczy jest odpowiednio dużo, to wtedy się tworzy ta iluzja. Tak, i to jest i dlatego też ten play bardzo mi się podoba, bo takich rzeczy jest tam multum. Mhm. I na przykład sound design w tej grze jest cudowny. Bo oprócz oczywiście tego, że te, tych potworków można sobie szukać, no to są takie większe koksy, takie bardziej skurwysyny, co, co się mogą przystać w pyski koniec. I motyw jest taki, że na przykład bardzo dobrze słychać po tym, jak one chodzą. To jest bardzo ciekawe. Znalazłem ze dwa, trzy typy tych większych gości i w zależności od tego, jakie one wydają tąpnięcie, to wiem, co mnie czeka. To jest też bardzo ciekawe. Mm -hmm. Na przykład masz e, takiego gościa... Masz te fantomy i masz parę ich rodzajów. Są ogniste, elektryczne itd. i tak dalej. Modow jest taki, że elektryczne mają to tąpnięcie troszeczkę bardziej puste, uh -huh. ogniste, tak jakby łaziły po żarze, po węgu, po takiej uh -huh. węgrzącej się skórze, no a takie basicowe to mają takie głuche tup tupnięcie jak typowy gigant, nie? I sam fakt, że te tupnięcia tam istnieją dodaje się bardzo mocno też do tej imersji i do tego, że ja czuję, że powinienem stąd spadać, no, no. bo starałem się na przykład znaleźć e, jakiś survivorów, bo wchodzisz sobie do takiego security PC-ka i słyszałem, że tam sobie chodzi ten typo i się ukryłem gdzieś tam pod biurkiem i starałem się na szybko przeszukiwać kto jest gdzie, a ten system nie był za bardzo in, in, intuicyjny tam zrobiony że trzeba było tam siedzieć i szukać, nie? I słyszę, że on idzie i słyszę, że jest coraz bliżej to się chowam pod to, pod to biurko i, ser, i, i, ser, i seram pod siebie i z powrotem, i pod biurko, i z powrotem i dobra, ktoś tu jest, idę i się, i się okazało, że typ oszalał w, mi, w międzyczasie, nie? I gra cię wysyła na takie tak zwany Wild Goose Chase, tylko, tylko przez to, jak dasz jej ten malutki kredyt zaufania i spróbujesz się wkręcić, to ta gra ci to bardzo mocno oddaje, przez co ten prej bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy mogę, pow czy mogę powiedzieć, co o nim faktycznie sądzę, dopóki go nie skończę, ale już wiem, że jest to gra, który skończę. a Dużo gier nie kończyłem, po prostu mi się nie chciało, bo uważałem, że skoro coś mi się nie podoba, albo przestało mi się podobać, albo mnie nudzi, to nie muszę poświęcać reszty mojego czasu, żeby to skończyć. Ale preja chcę to jest, to jest naprawdę spoko. Jest to jedna z wielu gier, przy których jestem pewien, że świetnie bym się bawił, gdyby tylko mi się chciało w nie grać, ale Rozumiem. mi się nie chce. No i właśnie też tak wracając do tego tematu, który już zacząłem i przeszedł do Preja, mogę powiedzieć, że właśnie co chciałem się grać w gry, bo sobie to ułatwiłem. Po prostu raz poświęciłem jeden wieczór, ustawiłem sobie wszystko, mam pufę ustawioną i dla mnie wystarczy, że, ku, że, ku, że kupię sobie czteropak Wywalę się na półce i sobie odpalam gireczkę i sobie gram. I w tym momencie faktycznie faktycznie mi się to podoba, bo zawsze mnie to i, i irytowało. Ja bardzo długo nie grałem w gry, bo mi się po prostu nie chciało z tym męczyć. Miałem PC-a podnoszonego do jednego telewizorka, i właśnie jak mówiłem, trzeba było przerzucić kabel HDMI, coś było ustawić, a potem trzeba było ten. Kabel w ogóle z powrotem. Wziąć. Patrzysz na taki właśnie setup generalnie. No, no to myślę, że jakbyś się z tym ustawił tak, że nie musiałbyś nic robić, to, my, to jest szansa, że mógłbyś faktycznie z powrotem zacząć grać w gry, bo najgorsze jest to, że no, i tak jesteśmy teraz w takiej. Tferze, że tak to ujmę, znaczy w, w takim czasie. Chcę tylko powiedzieć, jak... zanim się za daleko zapędzisz, że nie wiem, czy moim celem w życiu jest to, żeby grać więcej w gry. Nie <laughs> wiem, czy to jest do czego ja dążę, nie wiem, czy to jest mój cel, który ja chcę spełnić w samorozwojowy. Ja, ja to rozumiem, ale ja też ten setup, który robiłem, nie robiłem z myślą o grach, tylko i wyłącznie o tym, żeby sobie ze współlokatorem z jakiś czas móc obejrzeć film, stąd ten projektor. I potem się okazało, że w sumie to nie miałem co robić, ale fajnie na tym musiałoby wyglądać Halo. I ej, w sumie fajnie mi się gra, ej, w sumie to sobie będę grał, nie? I no, i, do, i więc boiling down, uważam, że czemu znowu gram w gry, bo sobie to ułatwiłem. Jeżeli ktoś ma właśnie problem z tym, że mu się nie chce, to może, ale tak, że pograł mu sobie w gry, ale mi się nie chce, ale, ale mu się pograł. No to może trzeba po prostu teraz spróbować usiąść i, i ustawić sobie to tak, żeby się miało do tego jak najmniej przeszkód. No nie wiem jak dużo mam przeszkód, żeby odpalić niera. Nie automatę, tylko pierwszego niera. OK. Spróbowałem. Wytrzymałem z tą grą chyba mniej niż godzinę rozdzielony na jakieś trzy sesje, bo. Kurczę, no, no nie, nie, nie daj mi to... To jest... Bo cały mój problem z całym tym Tarowers, czyli Dragon Guardami, Nierem i Nierem Automatą jest taki, to są gry, które jak o nich słucham, to wydają mi się takie, wiesz, takie... Takie cool, nie? Mm -hmm. takie, takie wiesz, coś dla fajnych dzieciaków, takie nie dla wszystkich. No, Dragon to jo! Takie fajne gry dla fajnych ludzi, no, które no, nie no. każdy doceni. To trzeba mieć naprawdę wyrafinowany gust w grach. To się, to się nazywa bycie patrycjuszem. O Boże, by, Żebyś wiedział, jak bardzo starałem się nie użyć tego słowa. E, no. no i gorczo, no, no, no i nie jestem. No. Słuchaj, no, nie każdy urodził się z gustem patrycjusza. Nie, niektórzy po prostu muszą się pogodzić z tym, że są plebsem gier wideo. Ale słuchaj, bo generalnie to, to, to co mi się w tych grach chyba najbardziej podoba, to jest taka ogólna estetyka i atmosfera. No to tak. Sama, sama grafika na przykład. Mhm. Grafika jest dla mnie głównym tak naprawdę powodem, dla którego ja w ogóle patrzę na te gry. Tak, jak wyglądają w nich te potwory, tak wyglądają w nich ci przeciwnicy, jakieś demony, smoki, mhm. wszystko te tak wyglądają również postaci ludzkie. To jest dla mnie wszystko, to mi się wszystko mega podoba. Tak mhm. samo podobają mi się te fabuły, bo Gna no, nie jest to rzadkością wśród japońskich twórców, żeby opowiadać historię o tym, jak przez tysiące lat działy się jakieś wielopokoleniowe konflikty u podłoża, których świat został stworzony jakieś tajemne artefakty i różne wymiary, jak wiesz, jak brzmi jak opis jak dziesięciu sztampowych anime, które lecą w tym sezonie, z których żadne nie jest warte twojej uwagi w najmniejszym stopniu, bo nie <głos> mają w sobie zero dramaturgii i zero ciekawych rzeczy mhm. i cały ten Epicki koncept służy niczemu i, i nie zostaje w żaden sposób eksplorowany tylko służy temu, że można było powiedzieć nudne, jednominutowe intro na początku serialu, o którym już wszystko zapominasz, zanim jeszcze w ogóle poznałeś imię głównego bohatera. A potem beach e bitch epizod i mula, mula, mula, mula, mula, mula pieniążki. Ta. A w przypadku... Nierwersa, tak, ta rowersa, mm -hmm. czyli Nierów i Drakengardów, to jakoś tak czuję to, po prostu wsysa mnie to, chcę tam być, chcę tam wejść, tylko nie chcę w to grać. <laughs> <laughs> Więc, aczkolwiek przyznam, że y, generalnie tak jak mówiłem, no, jestem z tych osób, które wiem mniej więcej co się dzieje we wszystkich tych grach. W Drakengardzie jeden i dwójcy najmniej, jakoś y, już mi, szczerze mówiąc, praktycznie całkiem wyleciały z pamięci. Natomiast i Niery, i Drakengard mam bardzo świeżo w pamięci i powiem, że na podstawie im więcej o nich czytałem, zarówno o tym, jak wygląda rozgrywka, jak i o samej fabule, tym bardziej muszę powiedzieć, że sam Drakengard 3 chyba najbardziej mnie ciekawi. Więc mimo, że opinie jako o grze ma dużo gorsze niż na przykład Nier Automata, najlepsza gra wszechczasów, ulubiona <grym> przez wszystkich. Ej, no mi się podoba, okej? Okay? Ja, ja wiem. Ja je jeszcze Nie. ale Chodzi o to, że po prostu je ja na to patrzę i tak sobie myślę, że kurczę, że to jest ta myśl, nie? że myślę sobie, że ok, skoro nawet ta automata nie jest w stanie mnie przyciągnąć, patrzę na nią i nawet nie zamierzam jej dawać szansy, bo, po prostu, bo widzę, że to zupełnie nie jest gra dla mnie, że te fetchquesty by mnie po prostu zabiły i znudziły i że sama walka też mnie jakoś nie ekscytuje, także ja widzę, że to nie jest gra dla mnie. I myślałem, że okej, okay, to ten nudniejszy, gorszy, uznawany za tylko dla najwierniejszych fanów Dragon Guard 3, to może nie będę mu w ogóle dawał szansy. Mm -hmm. A kurczę, myślę, że jest że jeśli którąś z jego gier oglądam, to najprędzej chyba tą. Ale też ona jest trochę inna, bo ona jest najmniej chyba. Ona jest chyba najbardziej shitpostem z tych wszystkich gier. Shitpostem? Tak. tak. Rozwiń myśl. Że, że ty tam masz najbardziej koncepty, które są absurdalne i głupie, i że dosłownie jakbyś zmyślał, jakbyś chciał napisać parodię anime, tego, że właśnie, okay. żeby już przesadzić z tym wszystkim, <laughs> że napisać że coś, co jest z jednej strony najbardziej sztampowe, a z drugiej strony właśnie podkręcone już do jedenastego levelu absurdu, tych wszystkich właśnie, zagłę... ty wiesz, co tam się dzieje, czy nie? Wiesz co, nie mam dla bl tego pojęcia. Wiem, że tak technicznie chciałem w to zagrać, bo pamiętam, jak to wychodziło. I bardzo podobała mi się waifu ze sztyletem wokół. <głos> Cały czas. E, ale no, ale nie spieszy mi się do tego, więc jak chcesz spoilować, to śmiało. Nie, nie, ja nie chcę, bo, ja, bo jeszcze jak zacznę spoilować, to wyjdzie, że nie pamiętam tej fabuły i ktoś no, mnie no, no, out, no, nie? No, no, no. Natomiast chodzi o to, że tam masz wątki apokalipsy, masz wątki różnych linii czasowych, za, zazębiających się wiesz, Mocno, nachodzących ty. na siebie. I, i, I właśnie podróży w czasie i to są dla mnie właśnie, jak jak tak sobie myślałem, że okej, okay, jedna z tych rzeczy to jest dla mnie okej, okay, no taka typowa japońska gra. Dwie rzeczy, ciekawa japońska gra. A jak tak złożę sobie w głowie ile tych konceptów na siebie nachodzi. Jeszcze dołożę do tego na przykład ten słynny boss fight. A, nie słysza... nie e, słyszałem. Nie słyszałem boss może powiem, ostatni boss fight to jest bardzo trudna gra rytmiczna. No co? Tak, której <laughs> trudność polega w dużej mierze na tym, że na przykład w pewnym momencie tracisz całkowicie visual cues i musisz polegać wyłącznie na słuchu, a ostatnia nutka, którą musisz trafić, jest jeszcze w dodatku taka bardzo sniki, że nagle tempo spada tam, nie wiem, z kilkudziesięciu bpmów do kilku. Aha. I żeby trafić, to trzeba... Jak, jak puściłem sobie to ostatnio z YouTube'a i próbowałem po prostu sobie stukać, no. to jestem pewien, że na tej ostatniej bym się wywalił. <laughs> Także... Słyszałem anegdotę, że podobno nikt nie skończył tej gry bez użycia filmiku na YouTube, na którym ktoś dołożył do tej walki na górze interfejs stajko, na którym po prostu zaznaczał, kiedy trzeba uderzyć bit. Ej, no I słyszałem... teraz to mnie masz i trzeba słyszałem... tą grę zrobić, nie? I słyszałem anegdotę, że, że nikt tej gry nie ukończył bez użycia tego filmiku, po prostu wiesz, synchronizując sobie rozgrywkę z tym filmikiem, żeby wiedzieć, kiedy uderzać. O ładko, that's cool. That's kinda cool. Także I właśnie, i to jest gra, którą ja chcę spróbować, bo mm -hmm. i, i właśnie nie wiem kiedy, nie wiem, czy mi się w ogóle kiedyś zachce, natomiast z całego tego uniwersum powiem, że one najbardziej mnie ciekawi, bo z jednej strony ma tę estetykę, a z drugiej strony ma... jest jakoś nie wiem, naj, najbardziej właśnie chyba niepoważna, tak, tak, mm -hmm. tak mi się wydaje. Nie, no ja bo ja to właśnie odbieram powiem, na podstawie opisów. Ja Drake'en Garda jako cała seria najbardziej kojarzę za jedynkę i to też za to, że to nawet nie było jakieś specjalnie ciekawe, to był taki basic bitch i y, Japończycy chcą zdobić western RPG i y, y, y, to czym się wybiło to to, że y, y, była tam taka jedna, taki jeden moment, że zrzucało głównego bohatera, ktoś z tego, co w ogóle pamiętam wyglądał jak Gats, z Berserka Ach, no nie. Ale z, z go tam do jakiegoś dołu, wszędzie było ciemno, i nagle zaczynały ci atakować dzieci, i musieli zabijać dzieci, tak straight up, kryc, nie? Więc. Jak e... w Star Warsach 3. <laughs> no, no właśnie, nie? Więc takie, więc takie. No łapie. Rozumiem, czemu ta gra się wybiła. Nie podobała mi się, bo dałem jej szansę. Pograłem nią tak z godzinkę, dwie i już wiedziałem, że mi się nie podoba. Więc nie dawałem temu zbyt dużo szansy. Grałem też w tego pierwszego Niera troszeczkę, a to jest jakieś 30 minut. Pamiętam, że sobie powiedziałem, dobra, na dzisiaj koniec i to był koniec tak. już i już na zawsze. To, to, to moja historia. No i ten, ale potem no właśnie pomyślałem, że no kurde, jaki jest mój proces w ogóle wybierania gier? Najważniejsze jest dla mnie to, żeby soundtrack był dobry. Jak soundtrack jest dobry, to gra to ma u mnie plus 8 oczek do tego, czy chcę w nią zagrać, czy nie. I właśnie ktoś mi puścił jeden ost z niera i już wiedziałem, że chcę w to zagrać. I naprawdę się nie rozczarowałem tą automatą. Tam jest mnóstwo tych fetch questów. Ja... E, Nier automata? Nie, tak, niezwykły. Okay. Automata, automata. I w automacie też jest mnóstwo fetch questów. jest dużo debilnego, niepotrzebnego biegania. Ale to jak ta gra właśnie, mm, jak ona rozumie, że jest grą, nawet powiem to inaczej, to jest dekonstrukcja gry. Okej, okay, kończymy podcast, dziękuję <laughs> za słuchanie. Ale... Może użyłeś słowa na D, no to jest, to jest nasz koniec, sorry. Tak. Nie wolno używać słowa na D. Gdzie pokaż swój D-word pass. <laughs> D-word pass, tak. No, właśnie muszę powiedzieć, że ten, e, że e, nier jest takim słowem na D gier, <głosy> <głosy> Jest słowem na D gier e, i robi to w parę różnych sposobów. Też wszystkie są technicznie takim, są takim technicznie też takim szczegółem. Takim prostym szczegółem, jak na przykład ustawianie głośności głosu, dialogów, jest. W Zembedowany bezpośrednio w grę. Mhm. Twoje menu też jest embędowane bezpośrednio w grę. Tak możesz sobie odekwipować interfejs, tak. Ja, ja Ale to nawet mi nie chodzi o interfejs, bo to jest jedna z tych rzeczy, nie? Ale właśnie na przykład to, że e, ściszając, e, ściszając dialogi na maxa w dół, e, ten, ten twój ziomeczek Mines, z tego co pamiętam, on po prostu potrafi ci zacząć wysyłać wiadomości bezpośrednio maile, w których coś ci mówi, bo wie, że masz wyciszony głos, nie? No to jest spoko i nie wiem jeszcze, jak ta fabuła się będzie dalej kreowała, bo słyszałem... Że chcesz wiedzieć? Chcesz... Nie, nie chcę, bo to jest jedna z tych gier, które chcę, chcę, chcę dokończyć, a głównie przez to, że ona też uważam bardzo dobrze łączy to, jak dobry ma soundtrack, bo ten soundtrack jest po prostu przeboski i to jest jedno z moich nielicznych growo-soundtrackowych na 10 i ona ten tak świetnie łączy z tym, jak ta fabuła się, się rozwija, te ścieżki są perfekcyjnie wykorzystane, Przecież uważam, że nawet jakbym wiedział, co się dzieje, to, to odjęłoby mi to od, od, od radości słuchania tych kawałków, które się tam dzieją. Tak, ja w, w innych grach jest ta sama historia, te wszystkie choralne utwory, takie eteryczne trochę. Mm -hmm. to jak mówię o estetyce, to mam na myśli nie tylko grafikę i projekty, ale i efekty, ale też również muzykę jak najbardziej mm -hmm. i całą produkcję dźwięku. Jakby to wszystko jest ważne, tylko, tylko, tylko jakby zrobił anime, to by w ogóle... Mogło... no, rozumiem, rozumiem. No, bo e, track, który mnie ku kupił, w ogóle to jest też bardzo ciekawe, że soundtrack Doniera Automaty ma dwie wersje. Amerykańską i japońską. I to tylko i wyłącznie przez to, że same ścieżki, e, nawet nie to, że śpiewają coś tam, co opowiadać ich fabułę, więc przydałby się angielski, tylko wszystkie te leryksy, które się tam pojawiają, które są często gniazdo po prostu częścią rytmiczną, mają jakiś taki głębszy meaning do tego, co się dzieje. I na przykład masz, jeden z moich ulubionych utworów, to jest Birth of a God, This Cannot Continue, gdzie właśnie masz dwie wersje, gdzie w japońskiej jest Kono Mama jidame, które która się właśnie tak luźno, ta fraza się luźno translateuje do tego, że This Cannot Continue. I to jest użyte jako sekcja rytmiczna. I to pasuje perfekcyjnie do tego momentu, w którym jest, no ja nie będę do końca mówił jak, jak ktoś jeszcze nie ograł, bardzo warto polecam, ale to po prostu świetnie podkreśla ten moment i przekazuje mi bardzo, co ja tak naprawdę w tym momencie robię w tej grze, co się dzieje w fabule i bardzo nakierowuje mnie, jak się z tym powinienem czuć. Dzięki za polecajkę, rozważę. No, myślę, myślę, że warto, a tym bardziej jak ktoś jest taki jak ja, czyli jak sam tak jest, do, jest dobry, do grany. nie? No, a, a propos soundtracków? Wiesz co, ja bym już trochę skrócił tą listę, bo, bo już tak patrząc na godzinę, to już, już późno się robi, także ja bym jeszcze jednej rzeczy powiedział przed przerwą. Mhm. Chciałbym Ci opowiedzieć o swojej najnowszej obsesji. Okay. Jest to seria, która nazywa się Genshiken teraz tak. Gensiken. <laughs> jestem brudnym weebem, będę cię poprawiał. Jestem brudnym Polakiem i celowo mówię źle i jestem z tego dumny. Się. <laughs> ok, Okej, tak więc e, Gensiken. Okay. Więc Genshi... <laughs> Jest to okay, seria na G. <laughs> seria na G. Pokaż mi swój g -pas. <laughs> e, To jest seria, o. która... To jest obyczajówka której zaczęła się gdzieś bodajże w 2003 czy 2004 roku. Standardowo był komiks, potem animacja na jego podstawie. To Jest obyczajówka o otaku w Japonii, którzy są w wieku, tam powiedzmy, młodzi dorośli, czyli dopiero co zaczęli naukę na studiach, wyjeżdżają, mieszkają sami. No i jest sobie taki jeden bohater, który jest takim trochę takim miałkim, taki typowy, wiesz, taki typowy protagonista. Nie? Samiec Omega. Nie nie, konie nie właśnie nie, tylko taki typowy protagonista w tym sensie, że jest taką trochę pustą kartą. Taki, mm -hmm. taki nie, nie, za, nie taki trochę, wiesz, ma serce w dobrym miejscu, ale jest trochę nieśmiały, trochę czuje się jak, wiesz, jak rozumiem, fish out of water w Rozumiem, że, że, że to jest ten typ, co zawsze ma takie basic włosy i chodzi w koszuli z jednym rozpiętym guzikiem, nie? ja tak. Nawet nie liczyłem, nie patrzyłem, znaczy, ale bardzo możliwe, że tak. Znaczy, bo, y, skąd ja to mówię, bo to się bierze z takiego śmiesznego tropa, że w pewnym momencie oni już to chyba trochę u siebie wyplenili, ale było takie zdjęcie, że każda, każdy gościu cosplayował zupełnie Inną osobę, tam gdzieś tam na jakimś amerykańskim konie, i wszyscy mieli minimalne różnice między sobą. Każdy ma białą, białą koszulę, jeden roz, roz, rozpięty guzik, czarne włosy, były minimalne różnice we włosach no i w no. koszuli. Nie? I generalnie to co. to jest dziwne, że ja lubię tę serię strasznie, ponieważ ona była zrobiona jeszcze. To była jedna z tych serii już, kiedy Japonia powoli odchodziła od robienia animacji na tych kalkach. Celulitowych i przychodziła powoli w cyfrową produkcję. To który to jest rok, 2007? Czwarty. Czwarty. A, to w ogóle samo anime 2004. Tak, anime 2004. Okay. To było kiedy wyszła pierwsza seria, która miała tam 12 odcinków i zacząłem ostatnio też mangę czytać. Generalnie całą już serię obejrzałem, zaraz dojdę do swoich wniosków na jej temat. Okay. Chcę jeszcze powiedzieć, o czym jest. Natomiast zacząłem już czytać mangę, co rzadko mi się zdarza, natomiast jakoś tak nie wiem, na tyle się wciągnąłem, że. A później powiem. Generalnie rzecz w tym, że jak czytam te rozdziały, na podstawie których są pojedyncze odcinki, to właśnie widzę, że praktycznie jeden rozdział, 24-stronicowy, to jest jeden odcinek. Ej, no to nieźle. I... No właśnie, bo zazwyczaj jest tak, że takie... Ja bardzo mało czytam komiksów, zwłaszcza tych samych serii, które już oglądałem, bo po prostu bo nudzi mnie poznawanie dwa razy tej samej historii, tylko że w innym medium. Zazwyczaj mi się po prostu nie chce. Uważam to za stratę czasu i mi się nudzi. Po prostu, bo mm. już znam tą historię i sam fakt, że widzę ją w innym medium nic mi nie daje. Natomiast na tyle, na ile zdarza mi się to robić, to mam wrażenie, że jednak częściej, powiedzmy, że z... Półtora rozdziału mangi, może z dwóch, dwóch i pół się robi jeden odcinek. Takie mam wrażenie. No, tak to mniej więcej wygląda. Tak, ewentualnie jeśli robisz z jednego, to na przykład w przypadku shonenów tak się czasem dzieje, że po prostu na przykład. Shonenów. Naprawdę? Naprawdę? <ścoughs> tak, tak. Shonen. To się Shonen mówi. <ścoughs> Nie potrafię, przykro <ścoughs> mi. Okay, okay. e, więc jak tam masz. Czasem się zdarza, że tam na przykład walkę, która jest rozwiązana w jednym dwóch kadrach, na zasadzie, że masz tylko początek i od razu zakończenie, to wtedy w serialu czasem się zdarza, że to rozszerzą na tą kilkuminutową walkę, wymyślając tam, co tam się pomiędzy działo. Na przykład wiem, że My Hero Akademia to robiła ostatnimi czasy. Tak. O, nie Także wiedziałem. na przykład w tym turniejowym Arku to było tak, że na przykład na jednej stronie miałeś w ogóle trzy rezultaty walk że po prostu miałeś kadr, w którym patrzył przeciwko siebie i kadr, w którym już jedna strona wygrała, a w anime jednak potrafili to rozciągnąć na przykład na walkę na jedną trzecią odcinka, powiedzmy. O, no proszę. Więc tam faktycznie to tempo było trochę bardziej właśnie przykręcone, jeśli chodzi o to, ile chapterów się czyli, mieściło czyli w odcinku. Czyli mi powiedzieć, że to był filler z sensem w, Bo w My Hero a -a -a W akademię. tym sensie tak. Aha, Natomiast okay. rzecz w tym, że Właśnie w Genshikenie to jest tak jeden do jednego i to jest dla mnie rzecz w tym, że przez to no, jest bardzo powolnie, bardzo niewiele się dzieje. Mm -hmm. Masz dużo takich ujęć, kiedy postaci tylko na siebie patrzą, kiedy nic nie mówią, kiedy jakieś tam drobne gesty są. I jak oglądałem to anime, to wyobrażałem sobie, że w Madze to będzie tak, że będą na przykład kilka rysunków, kiedy ta postać robi to samo, a to nie, jest tylko jeden, który został po prostu tak rozciągnięty. I rzecz w tym że zazwyczaj to byłby dla mnie killer, bo ja nienawidzę takiej serii, gdzie nic się nie dzieje. No, okay. ja jestem człowiekiem, który jest strasznie niecierpliwy, który mega szybko się nudzi, a tutaj jakoś nie. Więc to jest jedna z wielu obserwacji, którymi wie, chcę się podzielić. <laughs> Generalnie, to, o co w ogóle ciągnie mnie ta seria tak przyciągnęła? Bo tak jak mówię, to jest seria o ataku w Japonii, czyli jakby tam skąd pochodzi cała ta kultura, jakby nie patrzeć. Ale to co było dla mnie fajne, to że oglądam tą serię i widzę te postaci i generalnie każda z tych postaci to jest ktoś kogo już kiedyś spotkałem. Okej. Okay. To są, wiesz, to są po prostu tak stereotypowi, no członkowie fandomu. Masz tego jednego, chudego, wysokiego, brzydkiego kolesia, który nigdy się nie zamyka, ma irytujący głos, jest przemądrzały i po prostu wiecznie się odzywa i trajkocze, trajkocze, trajkocze. Masz innego kolesia, który jest trochę gruby, jest trochę nieśmiały, jeszcze się w ogóle jąka, a przy publicznie to w ogóle strasznie cicho mówi i ewidentnie, wiesz, widzisz po prostu, czemu się interesuje Mangou i anime. Po prostu, bo jest tak wycofany społecznie. A masz potem Jakaś, jakaś laska, która jest w ogóle fanką cosplayu i w ogóle o niczym się nie odzywa, co nie jest związane z cosplayem. Jest taką nieśmiałą milczką, która tylko siedzi i się uśmiecha, a potem nagle cosplay i tak, o, cosplay, cosplay, cosplay, cosplay, cosplay, cosplay. A w, I w tym wszystkim masz jeszcze jakiegoś innego kolesia, który jest w ogóle przystojny, uśmiechnięty, wiecznie zabawny, ma dziewczyny, ale jednocześnie jest też fanem anime. Tak, tak po prostu, jakoś tak się złożyło, że że i wiesz, tak totalnie nie pasuje do tej grupy, ale jest. I powiem ci, że to są dosłownie ludzie, których ja znam. O. <grych> I mam wrażenie, że spotkałem już wiele razy, nie? Więc takie ja miałem wrażenie, że to po prostu zabawne było dla mnie, to, jak bardzo te archetypy są prawdziwe, że tak powiem. Mhm. Że czułem się po prostu, jakbym wszedł na konwent, kiedy to oglądałem. <grych> to ja ci powiem, że z takich rzeczy, nie? To ja na przykład bardzo lubię, jak Anime bierze sobie coś, co jest już tak jakby sztampowe anime i zaczyna się nad tym zastanawiać, ale ja nie mówię tutaj o e, słowie na D. No bo wyszybałem. Nie, nie, nie, nie. Na przykład takim, takim dobrym przykładem tego, co chciałbym podać, było... E, to, to, to, to, jak to się dobrze nazywało? E, interviews with Monster Girls. O Boże. Tak, wiem jak to brzmi. Tak, przyznaję się bez bicia, że obejrzałem całe Monster Musume i je enjoyowałem. Tak więc no, ale yy, puściłem to sobie, bo po prostu wydawało, temat wydawał mi się taki niby trochę ciekawy. Myślałem, że nie wiem, że a to pewnie sobie jakieś waifu obejrzy i tak dalej, a co dostałem? Dostałem takie rozkminy w stylu, że jak masz yy, dziewczynkę potwora, która jest wampirem, to co jej może faktycznie przeszkadzać? Takie trochę scientific podejście do tego, nie? I gościu, który był tam biologiem w jakiejś szkole, Robił sobie wywiady z tymi, z tymi, z tymi dziewczynami i tam no, oczywiście były tam jakieś be, z boku jakieś takie poboczne wątki i to tam e, oczywiście było trochę preachingu na temat rasizmu, etc, nie? ale ogólnie to było bardzo dobrze, że to oglądało, bo nie spodziewałem się na przykład takich ciekawostek. Jak jedną z takich ciekawostek, tak żeby tutaj nie przedłużać za bardzo o tym, bo jest jednak lekka dygresja, jest to, że jak dulachany mogą jeść, nie? I zaprowadzi... I poszli do jak... Dulachany, czyli stwory, które mają głowę oddzielną od ciała. Tak, dokładnie. Jak dulachany mogą jeść. I wytłumaczeniem anime jest to, że mają między szyją a ciałem, mają stabilnego wormhole'a. <laughs> no tak. tak. No. <laughs> A oglądasz Monster High? Monster High? To jest amerykańska. Oh, no. Chciałem spytać, żebyś porównał co lepsze. Ale... Nie, słuchaj, muszę ci powiedzieć, że jako samozwańczy ekspert na temat pot potworzonek, myślę, że Monster High ma o wiele lepsze aspekty socjalne, aczkolwiek uważam, że interviews with Monster Girls ma o wiele świeższe spojrzenie. Dobra, żałuję, ten... że spytałem te zdałem to pytanie. Dobra, wracając. E, Chce się trochę streścić też. Generalnie to, co ciekawe, to że potem e, seria się skończyła, manga była kontynuowana i w 2007 roku, e, tam na przełomie 2006 i 2007, powstało kolejne tam bodajże 15 odcinków, które kontynuowały po prostu bezpośrednio po zakończeniu, tam gdzie się skończył oryginalny sezon. Mhm. I tam już z kolei to były, one nadal były rysowane na. W ten sam sposób, ale kolorowane już na komputerze. To po prostu było widać, że te kolory były inne, były takie bardziej, no nie wiem, jak powiedzieć, sztuczne, były cyfrowe, Ewidentnie było, no, no, widać było, no. widać różnice. I to też było dla mnie ciekawe, że bo, bo ja bardzo mało starych serii oglądam z wielu różnych powodów. Jak dla mnie, ja, ja nie lubię takiej starej, taniej japońskiej animacji, tej opartej o oszczędzanie budżetu i to, że masz wiele ujęć, gdzie postaci są w statycznej podzie i tylko usta im się ruszają. Mhm. Ja wiem, że współczesne serie też tego dużo robią, ale też raczej tych unikam. Nie? Mhm. Ja jestem, jeśli chodzi o animację, to ja jestem typowym fanem disneyowskich 12 zasad i uważam, że filmy Disneya z lat 40. 50. 60. to jest Najlepsza animacja jaka może być i to jest dla mnie złoty standard tego na co patrzę i ten styl japońskiej animacji z lat 80. -tych, 90, -tych, 2000 -tych, no Ciężko mi znaleźć serię, która mi się naprawdę podoba. Też może być naprawdę klejnoty tych r. Er, kiedy mhm. i budżet i aspiracje były no, wysoko ponad przeciętną. W przypadku na tak zupełnie nie jest, ale jakoś kurczę, tak mówię, ta atmosfera, sam fakt, że, że tak mówię, że znam te wszystkie postaci no, i po klikło. prostu. Tak, po prostu poczułem się, jakbym właśnie, jakbym tam był, nie? I była chyba w tym jakaś też fascynacja, że patrzeć na to, porównywać sobie, jak wygląda takie przedstawienie typowej grupy otaku z Japonii z tym, jakie ja mam wspomnienia swoje z kontaktów z polskim fandomem, na przykład. Mhm. Jak bardzo to jest wiesz podobne tak naprawdę. Jak bardzo są podobne rodzaje zachowań, podobne jakieś takie nie wiem dynamika w grupach. To byłem aż nie wiem, jakoś w szoku, że to jest aż tak aż tak zbliżone, bo spodziewałem się, bo wiesz zawsze masz ten obraz, że wiesz, jak ktoś się na zachodzie jara Japonią to tylko, wiesz, jest, jest takim udającą osobą, która w ogóle nie wie o co chodzi, że jakby ci prawdziwi nas spojrzeli, to by tylko pokręcili wiesz, głowami, że ach, co ci ludzie z zachodu hmm. myślą sobie o nas, jak oni... Gajdzis, tak, jak no. oni sobie myślą, że, że są, robią to, co my, a kiedy tak naprawdę w ogóle nie. A tak oglądam tą serial i myślę sobie, no jakbym poszedł na konwent. No. Pasi, pasi. No tak, i właśnie w 2007 była ta kolejna seria, która była animowana tak samo, ale ale już kolorowana na komputerze. A potem z kolei. Ja przynajmniej zakładam, że kolorowałem na komputerze, na podstawie tego, jak to wyglądało, po prostu, bo przyznaję, że nie znalazłem informacji o tym, o not notatek produkcyjnych. Natomiast. Yy, Wiele lat potem skończyła się też manga i dopiero w 2013 czy 2012 roku autor postanowił, że będzie ją kontynuował i też ta sama zasada, po prostu yy, bierze tam, gdzie się skończyło i tylko tam, nie wiem, może był roczny timeski, coś takiego, taki niewielki i po prostu kontynuował z tymi samymi postaciami, oczywiście wprowadził też nowe, bo to, co jest też ciekawe, to, że na przestrzeni tych kilkunastu odcinków czas mijał bardzo szybko na przykład masz tak, że masz pierwszy odcinek, w którym jest dopiero początek roku, ten bohater dołącza do tego klubu pierwszy raz, potem na przykład w drugim odcinku masz, że pierwszy raz z nimi idzie na miasto, w trzecim odcinku idzie na pierwszy comic fest, a nie wiem, w siódmym odcinku już część osób w ogóle odchodzi z klubu, bo już się skończył rok szkolny i, i wiesz, i oni skończyli po prostu swoje studia i, i idą pracować. No, wiesz. I wskimię, wskimię. generalnie rzecz w tym, że na przestrzeni tych 25 odcinków bodajże Minęła cała, 4 lata tej, tego głównego bohatera w szkole. Poznajemy go, kiedy on przychodzi do szkoły, kiedy no, zostaje też, studentem, tak? A kiedy seria się kończy, to on już idzie pracować i kończy, i już nie jest częścią klubu. Także i rzecz w tym, że te timeskipy są takie bardzo, brały mnie z zaskoczenia, że tak powiem. Po prostu w ogóle tego nie czułem. Jak to oglądałem, to miałem wrażenie, że te relacje rozwijają się tak powoli, tak naturalnie, że to z, przestrzeni, nie wiem, tygodni, miesięcy, a tu nagle w odcinek, w którym masz ceremonię zakończenia szkoły. No, skmianne. Także to było ciekawe. No i potem powstało kolejne anime, które było z kolei zrobione przez Production IG. I to już w ogóle był totalny szok, bo nagle masz y, Rysunki, które są naprawdę ładne, jak na standardy anime. Naprawdę ładnie poruszające się postaci ze smirami, ze squashem stretchem, z dużą ilością ruchomych elementów na ekranie. Po prostu, wiesz, jest jak zupełnie inna seria. Także to też było ciekawe zderzenie, że... Ale to był reboot, czy co? Nie, to było to, co mówię, że po prostu kontynuacja. Po A, prostu... kolejna kontynuacja. Te, to było to, co, o czym mówię, że tak, że po... W 2007 skończył robić Mangę mm -hmm. i potem w 2012 czy 13 kontynuował. To ile ja... jest teraz odcinków tego Gęsika na całość? Właśnie z anime były tylko trzy sezony. Okay. Ale aczkolwiek potem jeszcze kontynuował Mangę. Więc dosłownie wiesz, w 2004 roku mógłbyś obejrzeć pierwszy sezon tego i dopiero po 9 latach Mieć reboot, w którym tu nie Reboot, tylko kontynuację. No. Także jestem ciekaw, jakie to uczucie, bo jakby, bo nadal pojawiają się ci sami bohaterowie, tylko że już wiesz, już jako dorośli, pracujący, ale nadal tam gdzieś się prze, przewijający w tle. Więc jestem. Więc, wiesz, no, normalnie jak oglądanie jednego z tych zachodnich seriali, gdzie się zmieniają kolejne generacje bohaterów, że, jakby, że dorastasz z bohaterami. I... Czyli chcesz mi powiedzieć, że Gensiken. To jest dosłownie Jojo Anime dla anime klubów. Nie wiem, bo nie oglądałem Jojo. To jest. <śmiech> e... Passing the torch. A tak, to to jak najbardziej. No, no, to nie, Jojo. chciałem powiedzieć takie degrasy japońskie. <śmiech> <śmiech> w każdym razie, no, czemu się zachwyciłem? Nie wiem. Jakoś tak podoba mi się to, że zachowania tych postaci były dla mnie bardzo naturalne. Jest strasznie dużo takiego, takiej niezręczności. Po prostu ona jest tak wyczuwalna. Mhm. Bo wiesz, z jednej strony wszyscy chcą pokazać, co to oni są dorośli że są w stanie gadać o tym, nie wiem, jakie lubią porno do dżiny i że mhm. wiadomo, że jak się chodzi na te wszystkie komikwesty czy tam komikety, to się kupuje przede wszystkim właśnie to. Przynajmniej jeśli wierzyć temu, jak to serial przedstawił. Mhm. A z drugiej strony, jak wszyscy się przy tym trochę rumienią, że o, gadamy o takich skrośnych rzeczach. No, no, no, no, no. Także, a, jest, a potem w ogóle dochodzą jakieś postaci, które są na przykład takimi typowymi self-hating otaku, które nienawidzą siebie za to, że są otaku. A nienawidzą wszystkich otaku, ale też są otaku, więc siebie nienawidzą za to, że są otaku. No, no, no, no. Także strasznie jakoś... I, i co jest najdziwniejsze, to te postaci, one nawet nie są jakieś specjalnie głębokie, one są mnóstwo z nich jest bardzo jednowymiarowe niektóre są dwuwymiarowe i to już jest taka, taka wow zwolnijcie trochę Dobra. ja nie wiem czy jestem w stanie ogarnąć w takiej serialu taki koncept ale nie próbuję ubrać w słowa czemu tak mnie to porwało ale, ale porwało mimo że ta seria składa się z samych elementów które nie powinny mi się podobać bo jest nudna, powolna, nic się w niej nie dzieje i jest starą, brzydką animacją a wciągnąłem się aż tak, że obejrzałem wszystkie te serie bardzo szybko i jeszcze, tak jak mówiłem, zazwyczaj nie czytam bank na podstawie tego, czego już obejrzałem, serię, a tym razem jakoś mam ochotę zobaczyć po prostu drugi raz to samo w oryginale, także no elo. No Nie miałem komu o tym powiedzieć, więc wy o tym posłuchacie. Dokładnie. Mam mikrofon w ustach, w ręku we władzę. Jestem na piedestale podcastu. <głos> o, to nasz nowy tytuł, fajny. Chowna piedestale podcastu. No, i myślę, że na y, Noela możemy przejść na przerwę muzyczną. Tak, mamy dla Was chwilę przerwy, która będzie trwała jakieś 15 sekund, więc mam nadzieję, że odpoczniecie od nas w tym czasie. Mhm. I do zobaczenia po przerwie. <głos> A, pyszny biały monsterek, mlask, mlask, mlask, gul, gul, gul. A, przed chwilą... Back słyszy... in black! A, przed chwilą <laughs> słyszeliśmy... <laughs> Łatko, dobra, nie, tego mówić. nie, nie, nie, nie wszystko zostaje. Wszyscy usłyszeliśmy. Fragment utworu Something for Your Mind. To ma taki tytuł, czy to się tylko taki refren? Nie, to ma taki tytuł, to jest Something for Your Mind. Od zespołu Super Organizm. Tak, z ich self-titled albumu, który. Czy to jest w ogóle ich debiut? Czy tak, czy on... to jest ich debiut, to jest ich pierwszy album. Tak. I oni są z UK. E, ogólnie historia zespołu jest śmieszna, bo oni się znaleźli gdzieś tam na forum. Porobili sobie dwa, trzy kawałki i potem pomyśleli, to dawajcie się zrzucimy na chałupę i sobie robimy zespół i sobie wszyscy mieszkają w jednym... Nie mylisz z Brockhamptonem? Nie. Czy oni mieli dokładnie taką samą historię? Jest podobne <śmiech> że mają tą samą historię, ale wiem, że super organizm działa na tej zasadzie, że zrobili sobie taki konglomerat w sobie wszyscy siedzą i, i, i se robią album, nie? Kolejny, se muzyczka robią. I motka jest taka, że za co ja lubię tych ludzi? to to, jak bardzo kreatywni są w podejściu do sampli. Na przykład w Something On Your Mind słychać, że jednym z głównych elementów takich breakdownowych, który tak jakby restartuje rytm, jest odgłos dosłownie gryzionego jabłka. Mm -hmm. Co jest, uważam, świetne. A... I na koncertach też gryzą to jabłko w tym no. momencie. <laughs> A muszę powiedzieć, że też e, świetnym pomysłem, jak dla mnie, jest w Prong Song to, że basdropem jest wrzucenie ciężkiego pudła do wody. Za mało jest takich zespołów, które takie jeszcze jest. Co? So, they might be giants. Mm -hmm. Koniec. No, no i jest I... teraz super organizm. Mi się super organizm bardzo mocno. Nie wiem czemu, nie wiem czy to dobre skojarzenie. Kojarzyłem się z The Go Team. Okej. Okay. Oni zrobili między innymi ten słynny For Forget it together for. Uh, dla. do li trailer Little Big Planet. Mhm, mm okej. Okay. jakoś tak. Ale co, co ciekawe w ogóle The Goatim też wydał w, w zeszłym roku album, który też był całkiem spoko mimo, że Superorganizma spodobał mi się bardziej, natomiast jakoś nie wiem, czy ktokolwiek oprócz mnie słyszy to podobieństwo, ale mam podobne wrażenie, takiej, takiej trochę dziecięcej naiwności, trochę takiej zabawy w ich muzyce, a trochę jednak takiej oryginalności, i takiej taki hipisowskiego, wolnego ducha w tym co robią. No i właśnie ja, ja muszę powiedzieć, że widzę prawie to samo co ty ale bez dziecinności. Dla mnie to jest bardziej taka nutka, że tak to ujmę, szaleństwa na, z, na, na zasadzie ty, a jakbyśmy wzięli kichające dziecko i dodaj do tego wybuch. Ty, pasi do utworu, nie? No, więc wiesz, więc myślę, że to jest, myślę, że to mi się bardzo u nich podoba i tak mniej więcej czuję ten zespół, że oni się bardzo mocno bawią konwencją, bardzo mocno bawią się samymi samplami, i wychodzi, z, i, wychodzą, I wychodzi też z tego, jeżeli chodzi o samą muzykę, jeżeli chodzi o samą rytmikę, to jak utwór jest złożony, czy nawet o, nie o same sample, ale wychodzi z tego bardzo dobra ele, elektronika, która też się wyróżnia. Mhm. Bo oni nie mają takiego typowego flow, oni nie idą tak prosto jak wszystko inne. Ba, wiesz, do czego bym to przyrównał? Do trapów. No. Naprawdę. Bo W życiu bym nie miał takiego skojarzenia. Bo widzisz, tak samo jak ja bym ich w ogóle nie kojarzył z tym zespołem Big Planet. ale powiem Ci, że to jest takie, słuchasz tego i jest bardzo dużo takiego wstrzymywania się, unikania wejścia na ostatni bit, jakichś przeskoków i tak dalej. Ale, tak, tak, jak o tym teraz mówisz, to tak. No i trap co prawda to robi na zasadzie, że zamiast nie przechodzić to dodaje kolejne, no, to, to, to, tak jakbyś to inwersnął, no, mm -hmm. że jak trap jest szybszy, to, to jest tak jakby wolniejszy, jest takie bardziej wstrzemięźliwe, tak to ujmę. Że się wstrzymują z tym, żeby nie robić czegoś za dużo, ale z drugiej strony to, jakie oni malują soundscape, jest ogromne. A więc słuchajcie, super organizm self-titled. Będą w tym roku na offie w ogóle, także z ręka na pulsie. Tak. Jak zawsze zresztą. U mnie definitywnie, Na tego OFA wybiera się tylko z ich powodu, bo na tyle mi się podobają, ta płyta jest u mnie cały czas w rotacji, więc na pewno pojadę, żeby ich usłyszeć na żywo i żeby razem z nimi w odpowiednim momencie ugryźć jabłko. O ile to zrobią, bo jeszcze bo już uznają, że to jest zbyt nudne i oklepane i przystaną. No nie wiem, uważam, że takie rzeczy sprzedają im bilety, więc jeżeli no, ja tam przyjadę nie. z własnym jabłkiem i nie ugryzę, to poproszę o zwrotnie. Ja wam polecę album z tego roku od zespołu, który się nazywa The Telescope, z którego nie znałem wcześniej natomiast oni nagrali w tym roku album, który się nazywa Exploding Head Syndrome i gdybym, kiedy ja próbowałem ubrać własnymi słowami ten zespół, to określiłbym to jako taki trochę gitarowy minimal. Taka muzyka grana z poważnymi minami, ale bez specjalnego skupienia, bo nawet nie za bardzo jest na czym, że tak powiem. Takie bardzo oszczędni w tej muzyce, takie nie bez jakichś nie wiem, bez jakiegoś przesadzania, bez jakiegoś takiego, bez popisów w, tym, w tych swoich gitarowych graniach, czy, czy basowych, czy perkusyjnych. Natomiast jak sprawdziłem w internecie, to mi powiedziano, że to jest taki, i w sumie czuję to, że to jest taki Dream Pop, Shuge, Space Rock, taki, no. Tylko, że dość nietypowy jak na ten gatunek. I bardzo mi się szczególnie podoba ostatni album z tego utworu, na którym jest taki ciągły, basowy dźwięk. Ostatni utwór z tego albumu. Tak. Co też Gdzie... Nie, po prostu powiedziałeś ostatni album z tego utworu. Myślałem, że mnie szejmujesz za to, że nie znam nazwy utworu. Nie, za to nie przesadzajmy. I tam jest taki ciągły, basowy dźwięk, który się tak wdraża w głowę i do tego dochodzi melodia i bardzo mi się spodobało. I to jest króciutki album, on ma mniej niż 40 minut, także bardzo polecam. Mhm. bo Ciężko mi go porównać w ogóle do czegoś innego. No z takich właśnie kuddeń dźwięków, nie? To bardzo podoba mi się pierwszy utwór na The Clipping nie pamiętam czy, je, czy to The Clipping był artystą czy to był album tak, a zespół Clipping, a album Clipping tak, no to self-title to Clipping i to pierwsze wejście, gdzie masz po prostu ten pisk przez cały utwór, i on przyśpiesza, przyśpiesza, przyśpiesza. O, czułem to Dobra. Tak, ale z, czy pohamujmy się trzymajmy się jednego albumu tak, tak, bo gdybyśmy tak, mieli tak. gadać a pamiętasz, to? pamiętasz tak. to to moglibyśmy tak gadać godzinami oj grubo z czym przy czym u mnie to się ogranicza do tego, że po prostu słucham wielu albumów, więc mogę o każdym powiedzieć, czy mi się podobał, czy nie. A, typ, a ty, powiedzmy, trochę lepiej ogarniasz to tam, wiesz co to jest Circle of Thieves? No. Jak to działa? Ja, ja znam termin, ale już nie wiem, o co w tym chodzi. Tak. Mimo, że się uczyłem chyba za trzy razy. na w końcu nie zrozumiałem. Ja oglądałem Adama Niliego, żeby czuć się mądry. No to jesteś prawdą, kurde, co? To, jestem muzycznym prawdą. Tak samo jak... Ufo table jest tak z <głos> okay, To jest, myślę, że nie mamy tutaj za dużo o tym newsie do powiedzenia. Natomiast jest takie studia Ufo table, którzy rosują. Teraz badne... są newsy, by the way, nie? Nie, nie. Ja mówię do tych dwóch osób, które będą nas słuchać na pierwszym odcinku, że teraz są newsy. Tak, teraz są newsy. No właśnie. Sam zrobiłeś to płynne przejście, no to... Ja Ach, wiem, że zrobiłem to płynne przejście, przestać. ale potem postanowiłem, że w sumie, w sumie to powiem, że są okay, newsy. Dobrze. Więc że to, news, to jest nasz segment, newsy. w którym będziemy gadać tak. o newsach, które nas tak. zaciekawiły ze wszystkich gałęzi newsów, jakie mogą być, które nas akurat interesują. Czyli u. ze strony destructoid, przynajmniej u mnie, nie? bo tam zawsze chodzę po wszystkie news. Więc jest sobie takie studio for table, znane m.in. z takiego anime jak Fate uh, Ultimated Blade Wars. Sorry, kontynuuj. Jestem work. nieironicznym fanem Fejta. Jestem nieironicznym hejterem Fejta. <grym> Kurwa, to jest gówniana seria. <grym> Mi się to w pale nie mieści. To jest jeszcze w nas, wers. Bardzo rzadko czerpię przyjemność z cudzego bólu, ale w przypadku hejterów Fejta, czuję. <grym> Gdzie mój remake Tsukihime? Nie wiem, czy wiesz, ale w zeszłym roku było najlepsze, sery anime z zeszłego roku to było Co na, ubie co na obiad u Emiliów który polegał na tym, że miałeś ta tylko że postaci się ze sobą nie biły, tylko sobie razem żyły i gotowały sobie obiadki razem nawzajem. A było coś takiego? Tak. O. Było na podstawie mangi i to było i to było chyba w ogóle... Jakoś taka dziwna dystrybucja, że na przestrzeni całego roku te 12 epów wypuszczono każdy po 10 minut. Taka to urocza ciepła seria. Nawet, nawet co obejrzę, pamiętam, że ostatnie, co mi się podobało ogólnie z Nasu wers, to Carnival I daje tu wam, że jedna z najlepszych hmm. komedii, tak. jaką obejrzałem. No to, to też jest takie, ja to określam jako wholesome fanservice. Tak, to jest wholesome fan service gdzie pierwszy raz nie rzygałem na widok beach episode, nie I to w, w, w, w tym, co na obie i minów tak samo. Nawet mówiąc, to jest moje tłumaczenie, które jest niepoprawne, bo po angielsku to jest bodajże what's on today's menu at she, at e, family, czy no, jakoś tak. Co, co tam na ubiedzie o to też wszystko wiadomo, o co chodzi. Też mi się bardzo podoba to tłumaczenie, więc brawo. <laughs> no i to studio for table, dowiedzieliśmy się, zostało oskarżone o oszustwa podatkowe, że nie płacili podatków i że są winni japońskiemu rządowi jakieś półtora miliarda dolarów. O. Miliona chyba. Miliona, nie miliard. Dobra, miliarda to ziomi. Mili, Milion. Ale to <śmiech> nadal nie jest mała suma. No Myślę, to... że wielu ludzi jest w szoku, że w ogóle studia tyle zarabiają. Nie, ja. Bo my... tyle się słyszy o tym, że Anime nie zarabia. Tak, no ale z też, no, też ta. Sama produkcja tego sporo zajmuje. No i tyle się, jest ten hehe -he mem że się mówi, że unlimited budget work. Tak. To już wiemy, skąd mieli ten nieskończony budżet, bo nie płacić podatków. Tak, Wszystkie tak. inne studia mogły robić to samo i też ich anime byłyby w tej takie tak, ładne. Ale z drugiej strony masz na przykład cały czas tą sytuację animatorów w Japonii, gdzie im się płaci pieniądze gorsze kuźwa niż kelnerowi w restauracji. Więc jeszcze dodajesz do tego ten taxfraud Fraud od UFO Table i jedyne, co potrafię sobie wyobrazić, to takiego polskiego Janusza, ale z żółtym kolorem skóry i skośnymi oczami, ale z tym samym wąsem, nie? I może nie zagryza korniszona, co oni tam kurwa zagryzają? Zamiast korniszona w jakąś pa paprykę piklowaną z y -y, pijasakę i wiesz... Y okra. Okra, tak. Opierdziela se okry, takie no, synek! O, to dzisiaj żeśmy rząd szukali. No to dzisiaj może nawet wypłacimy ci pensję w tym tygodniu. No wiesz, goście przychodzi, bo nie ma co jeść, o tym mówił. Jak, jak ci się nie podoba na twoje miejsce, mam 20 innych, nie? No, natomiast w tym sezonie dalej ukazuje się jedno seria -table", nie Table, Kimetsu, coś tam, Fa taki szonenik, uroczy, oglądam, jest, mhm. jest ładny, ciekawe czy zostanie doprowadzony do końca. <grym> Nie wiem pojęcia, jak prawo japońskie działa, czy to będzie teraz jakaś, czy ich praca zostanie zawieszona, czy... Słuchaj, ja uważam, że dopóki się nie okaże, że ktoś u nich ćpał, to wszystko jest okej. Okay. <ślad> nie, nie, jak, jak nikt nie pali marihuaniny, to, to <ślad> Tak, to nie musimy zamykać studia. E, dobra, to z, z, trzymamy się Japonii. PlayStation 5 zostało zapowiedziane tak bez, o, tak, bez oklasków. Pół, do, ale jest. E, Dziennikarze z Wired zostali zaproszeni na, po, do Sony na jakiś tam pokaz prasowy, na jakiś Kto tam Kto to wymyślił, że Wired powinno pisać o Sony? Co za jakiś kak to robił? Ja nie no, wiem. Powie, podzielili się tym, co wiedzieli. No i w sumie co wiedzieli? No ma być podobno wsteczna kompatybilność z PS4. No bo... PC, no to to no. <śmiech> <śmiech> Architektura X86 w konsoli. No kurwa jego mać. Chwalili się też tym, że chcą postawić mocno na to, żeby czasy ładowania były krótsze. Tam nie wiem, jak ta konsola się wkrócie. zmieści w 500 dolcach, to ja nie wiem, to Sony będzie tra traciło w Chulheise na każdej konsoli XPS 3 na starcie, bo takie prędkości są nieosiągalne na razie nawet w, kan w summer Grade produktach w stylu dysków SSD, żeby coś się ładowało tak szybko, oni tam coś jeszcze od siebie dorabiają. Wcale się nie dziwię, że jak wypuszczą tą PS5, to się okaże, że pamięć tak szybka jest nierozszerzalna i ona jest wlutowana bezpośrednio w płytę. A wtedy mamy przesrane, bo takie pamięci sporo kosztują. Więc nagle masz coś takiego, że nawet jak dostaniesz ten terabajt w 500 dolcach, to słuchaj, mam One Xa jesteśmy jeszcze w poprzedniej generacji, a oni już mówią o 8K, że ta konsola będzie wyciągała 8K. Red Dead już waży 100, 150 giga na One exa z teksturami 4K. Czy twój projektor ma 8K? Nie. O, nie jesteś 8K -redy. No, niestety nie jestem 8K jeszcze, jeszcze Polska z daleko w, w szóstej generacji. Ja powiem tak, że jedyne co mam do PS5 to, to tak, że mam nadzieję, to to, że będzie coś jak 4 Pro i będą boost mody i będę mógł w końcu zagrać w The Last Guardian tak, żeby się nie, nie cięło. Ja myślę, że te klatki, które mnie ucinało, dodawały do kinowego doświadczenia. Kino! Akurat tak się składa, że dla Zgaren to jest jedna z bardzo niewielu gier, którą kończyłem w ostatnich latach i mega mi się podobała. Także no właśnie, ja kurde do tej pory się wstrzymuję, bo. Przez to performance. Wiesz, co, performance to jedno. Chodzi mi o sam fakt, że jak u, u, udało mi się już z siebie wyrzucić to, że wszystko muszę wiesz, jak w coś to naprawdę zagrać, to muszę w to zagrać wiesz, w perfekcyjnych warunkach to jednak do Team Ico nie udało mi się tego wyrzucić, bo kochałem ich wszystkie gry, te całe dwie, ale i tak uważam, że były prześliczne. To był już ja... Ico to ja uważam za dzieło sztuki i tak dalej i wiesz. I uważam, że Last Guardian też ma taki potencjał. Nie grałem w niego jeszcze w ogóle. Nie wiem, co tam się dzieje jak to wygląda, ale dałem się od pierwszych zapowiedzi jeszcze na PS3 i dopóki nie będę miał wersji, która trzyma przynajmniej te stabilne 30 klatek żeby mógł w nią zagrać, czyli nie będę miał przynajmniej PS4 Pro, to ja nie dotykam tej gry. Ale jak tylko w końcu wyjdzie, że pan bogaty programista Big T będzie miał jakieś <śmiech> sper, sper pieniążki pomiędzy indalżowaniem się w alkohol, a kupowaniem sobie gier wideo, bo znowu gram w gry wideo, to pewnie sobie obstawię w końcu tego prosiaka i skończę tego Last Guardiana i od razu go sprzedam. Ja grałem i nie wiem, było, było fajnie. To Na pewno mi się najbardziej podobało ze wszystkich gier od no. i ale Jeden Z moich z... ulubanych gier w ogóle, to mogę powiedzieć. Ja w ogóle miałem z tą historię taką, Aha. że ja się nie jarałem tym od pierwszej zapowiedzi, ja się bardzo późno zacząłem jarać, jak ta gra została tak ponownie ogłoszona, to było chyba na dwa lata przed premierą, no. na E3 się pojawił taki trailer, że ej, ta gra naprawdę powstanie, to był no. ten moment, kiedy dopiero wtedy ja złapałem ten hype, ale, ale utrzymał się i, ja i byłem bardzo zadowolony z efektu końcowego. No to no tak, żeby dokończyć tego Genius OPS 5, nie? No to 24 GB RAMu DDR6. Nie wiem po kichuj. Nie wiem po co. Ile masz w swoim komputerze, panie programisto? To jest, to jest Weird Flex K, okay, nie. Ile masz w swoim komputerze? No zależy w którym. W tym domowym. No w domowym mam 8 do gier i do wszystkiego. Więcej mi nie potrzeba. Nie, no, potrzebujesz 24, tak Sony powiedziało. Sony ustanowiło nowy standard, teraz każdy musi mieć 24. 4 gigabajty. No, nie, no bo wiesz, no, 20 dla Twitcha, 4 dla, <śmiech> dla YouTube'a, żeby wszystko się, jedno, cała twoja rozgrywka się nagrywała. Tak, oczywiście i dla interfejsu między którym będzie się bardzo szybko przechodziło, Ty, ale w sumie to jestem ciekawe, jak mają te super dyski, 24 GB RAMu, wszystko takie szybkie, konsola 8K, zastanawiam się czy w końcu PlayStation 100 się nie będzie cieło. Bo to jest dla mnie niemożliwe, Sorry. że to się dalej tnie, no. To jest niemożliwe, żeby ten soft się nie ciął, to jest po prostu niemożliwe, po prostu nie da się, zrozum nie da się, no przyszli software developerowie Sony i powiedzieli, lepiej nie da się zrobić, Ale nie da się ja, zaprojektować ja, lepszego, ja lepiej nie potrafię działać. sobie wyobrazić, dlaczego to się tnie. Co jest tak Jezu. trudnego w wygenerowaniu? Ej, a wiesz, to jest jeszcze śmieszne. No. Sony w końcu pozwoliło zmienić PSN ID swoją o, no nazwę. Tak, i słyszeliście tym 100 latach, tak. I oczywiście, i jakby zawsze jak się pojawiał ten temat, to od razu się pojawiało pytanie: okej, okay, ale niestety problem jest taki, że jest dużo gier, które zakładało, że tego się nigdy nie będzie dało zrobić. Więc mają na przykład na twardo y, progresję, jakąś tam, swoje no punkty, achievementy i... przysane do nazwy konta i no i okazało się, że no tak, że to jest prawda i teraz jak te w, w końcu weszła ta zmiana, to pojawiła się cała długa lista gier ze znanymi problemami po zmianie typu ta gra się nie uruchomi w tej grze stracisz całą swoją progresję w tej grze nie będziesz mógł unlockować achievementów w tej grze nie będziesz się mógł zalogować na online nawet no ale fajnie, ta, nie? nawet takie współczesne, ogromne gry z ogromnym budżetem jak Apex Legends miały ten problem, chociaż już go chyba szybko załatali, ale przez chwilę było no ale tak to jest, jak bierzesz jakieś pewne założenie grube, ja tak uważam, że jest to głupie, powinni to być po ID konta, chyba, mm -hmm. chyba że nagle się okaże, że konto ma swojego sida do generowania ID podpięte bezpośrednio do nazwy, co też by, byłoby takie, no kurwa brawo Sony, ale fajny design, nie? Co jeszcze śmiesznego z tym było. A w ogóle, no i no, czekaliśmy na to długo, jak to ogłosili, że to już będzie, to jeszcze chyba w ogóle strasznie długo musieliśmy czekać na ten feature. W Europie chyba wyszedł dopiero po północy, a a miał być, wiesz, to się tego dnia i nawet tego no, nie byli no, w stanie no, zrobić. No. Jeszcze na koniec musieli nam pokazać tego faka, że, że musimy jeszcze czekać. I co jest y, kluczem tej historii jest to, że no niestety Sony, Small Indigo pady, nie może sobie pozwolić na to, żeby każdy sobie zmieniał nazwę swojego kota, kiedy chce. No nie stać ich na to, więc musisz za każdym razem płacić 10 dolarów lub 5, jeśli masz PS Plusa. Oprócz Szią. pierwszego razu. Pierwszy masz darmowy. Po prostu, Pierwszy masz darmowy. Po prostu powiem Ci, że przypominają mi się moje kochane czasy Xboxa 360, 800 Microsoft Pointsów na zmianę niku. <laughs> Nieźle, no, fajnie. No, jest, dziękuję, pan no, Sony. Znaczy wiesz, no śmiejemy się, ale to jest standard w branży, tak? Wy... League of Legends też muszę płacić za to, żeby zmienić swoją ksywkę. Wiele gier w ogóle tego nie oferuje, więc powiedzmy, że... Nie, dla mnie bardziej jest sam fakt, że płacisz za coś, co w dużej kolekcji twoich gier po prostu wyjebie ci savey <gry> i nasadę ci na środku pokoju i każe ci posprzątać. Nie? No to fajnie. Dobrze wyda wydane 5 tych ziomek. Skoro już tak się śmiejemy, to ostatnio wyszedł też ostatni epizod Final Fantasy 15. Więc gra w końcu wyszła z early accessa po tak. I podobał mi się komentarz mojego kolegi, że, że trailer, e, pierwszy trailer Final Fantasy Versus 13 został pokazany na E3 w 2006 roku. Od tego czasu czeka na tę grę. <laughs> to był jego komentarz na moją wypowiedź o tym, że, że, że, że gra jest, wyszła z early accessa. Czy to jest taki Duke Nukem dla Final Fantasy? Znaczy w sumie to chyba tak, bo to, ta gra też była arestowana w ciul. No teraz była, no, no miała być trzynastka, a potem przyszła piętnastka. Tak, ale nie, bo to tam było, że nie pamiętam kto się zajmował tu na początku i kto to przejął. No Mura, a potem Tabata. No. To była gra na no Mury, ale no. potem no Mura skupił się na Kingdom Hearts 3, żeby nie, w końcu wydać. Nie, no murze to zabrali no może Final Fantasy 15 zabrali po, po, nie po prostu. Wiem, nie wiem, jakie było słowo użyte w press release, no w każdym razie no Mura taki... przez ten cały czas robił też Kingdom Hearts 3, które też fajnie było kiedyś wydać. Znaczy, bo motyw był taki, że Nomura chciał zdecydowanie za dużo w tej grze i to było takie trochę jak Kojima z Metal Gear Solidem 5 tylko że z Nomurą podobno było jeszcze gorzej, więc po prostu zabrali to Nomurze, dali to Tabacie i tam nie było nic. W tym dewelopencie, jak, jak tabata wszedł, tam było takie, a bo tu mamy lokalizację, tu mamy coś, ale my jeszcze pla planujemy. Nie ziomy, 8 lat już minęło, <laughs> więc dali to tabacie. Tabata wziął wszystko, co tam wyszło tam przy okazji, posklejał to i to wydali. Więc Także... masz, masz, masz fajną fantazję 15 i Lee Access. Także chyba nie doczekamy się wersus 13. -ki. A szkoda, bo, ta, bo w sumie 15 mi się podoba, bo pomysł takiego brotur nas jedziecie sobie w czterech ziomów road simulator, to ja jestem za, nie? Każdy mężczyzna chce sobie częścią boys bandu. No kurwa, prosta. <laughs> ja bym był tym edgy. Co co? Ja bym był tym edgy, co się odłącza od grupy. i Tak, ja, ja bym był tym ziomem, co biega i strzela zdjęcia. Nie? To wiesz, no, cały czas byłby w sweet focie. No, a tak a propos nie, nie wiem. Myślę tu Ale Retro-konsola Capcom. <laughs> Okej. Okay. Retro-konsola to jest regularne źródło humoru. Zaczęło się od Nintendo. Nintendo zrobiło sobie konsolkę, która była spoko. Jedyny nie zgodzę się. Zupełnie się nie no, zgodzę. Co Co było? Znaczy, Wydali na nią zbyt mało gier. To był jeden problem. I pamiętam też, że był problem, że... Y Aż były problemy z dostępnością, że wyprodukowali tego o wiele za mało. Co jeszcze było problemem? No na przykład kontrolery. Były, było tak, że musiałeś dokupywać sobie ekstendery na kable do Wii. <grystanie> żeby w ogóle się dało na tym grać. Tak, bo były takie króciutkie. Że, tak, <grystanie> jak żebyś siedział przed telewizorem jak ze starych dobrych czasów. Tak. Gry były kiepsko emulowane, bo były emulowane. Silnik emulacyjny był po prostu słaby i miały problemy. Dodatkowo po otwarciu tego okazało się, że już jak nawet kradli ten emulator, to nie ukradli tego najlepszego, tylko jakiś gówniany, <głos> <głos> więc no dzięki, e, ze SNES-em było dokładnie to samo <głos> i też był turbochujowy. Potem Sony wrzuciło o, swoje, swój kapelusz na rig i <głos> zrobiło... <głos> po prostu tam nie, nie wiem od czego zacząć. Poszedł od TK na 3 w 50 Hz, który w efekcie działał w jakiejś połowie prędkości. Tak. Potrzymaj mi piwo, pokażę Ci, jak zepsuć <gry> metrę konsolę. Jakie tam jeszcze były śmieszne cuda z Sony. Jezu, czego tam nie było? Ta konsola się jeszcze psuła, w ogóle się nie sprzedawała, bo wszystko było dostępne w PlayStation Now i tak dalej, co jest... Gdzie w ogóle PlayStation Now jest całkiem używane poza Polską, z tego mm -hmm. co słyszałem, więc to, że to wszystko w PlayStation Now, w gorzej emulowanych wersjach, w złych tłumaczeniach, w wersjach palowych w wersjach palowych w Ameryce na pieprzonych telewizorach NTSC 50 Hz wersja palowa. No Chryste. Jeszcze... Yy... Eee, a i chyba też ta, ta sama historia z emulatorem, że nawet tego najlepszego nie ukradli. No to samo, to jest jak na każdym. Że... Czemu dosyć takie, dobra ziomy, jak cniemy koszt, dawajcie, bierzemy te, te emulatory, wiecie, no, weźmy sobie emulator, nie? Z tego co wiem, dwoma udanymi retro -konsolami jest po pierwsze ten śmieszny malutki automacik Neo Geo, Tak, to było bardzo dobre. I który jest chyba dostępny tylko w Japonii. Wiesz co, nie, ale jest, już jest bardzo rzadki po prostu, mm, bo okay. to mało, mało printów, to się nie sprzedało, a bardzo żałuję, bo Neo Geo cały czas, wiesz, cała ta sekcja od Neo Geo w SNK, oni pokazują, że to są dalej najlepsi ludzie do kontrolerów. Ja nie wiem, jak oni to... Ale ja nie mówię o Mega Drive... Z nie tak? mówimy o Sega Mega Drive, tylko mówimy o tym Neo Geo tak. w takim śmiesznym małym automaciku, który miał swoje śmieszne małe joysticki, i małe, śmieszne małe przyciski. A to nie, nie. To, to ja nie... o tym mówię. A mi chodziło, że oni tam wydali jeszcze te, takie wiesz, te, takiego Neo Geo, to się nazywało Neo Geo X I to, było, i to była taka niby też hybrydowa konsola, taki Switch przed Switchem, że miałeś stację dokującą na niego i to była przenośka i na niej się grały wszystkie gry z Neo Geo. I potem wkładałeś sobie w stację dokującą i miałeś te dwa arcade sticky z nogeO i grałeś sobie na telewizorze. Ok. I motyw z Neo Geo X był taki, że miał najlepszy kontroler ever i nie chodzi mi o tego arcade sticka, tylko to było tak dobrze, miał gałkę, taką wiesz, taki taki basic gałka jak na 3DS-ie, ale ona klikała jak, typ, jak typowy stick, jak typowa sanła i to działało tak dobrze i tak się dobrze na tym grało, po prostu Dalej jestem zachwycony, że mam, bo hmm. spreorderowałem jakoś tak z tańszego źródła, przyszło i jest w rare i jest fajne. No a teraz przyszedł kapką. Tak. I przyszedł kapką, sobie kapką. To jest regularne źródło śmiesznych newsów. To, to co trzeba im przyznać. Dobra, to też jest już fraud, że ukradli emulator czy tam po prostu gość, który to <laughs> robił kiedy był niby lead deweloperem, nie, nie zapytał się reszty, czy może dać to Capcomowi? Tak, i dał to Capcom Capcom Capcomowi? postanowił wziąć Final Burn Alpha, które z tego, co rozumiem, historia jest taka, że to jest jeden z takich, nie wiem jak to się ładnie mówi, to nie jest open source, tylko to jest taki... Donation web. Nie, nie, chodzi o to, że w się sensie mówi o samym modelu produkcyjnym. Że to jest tak, że wielu deweloperów w wolnym czasie po prostu no, no, nie wiem. wspólnie nie wiem, pracuje tak nad tym no, i dorzucają no, no, no. jakieś swoje fragmenty kodu i na tej zasadzie. Mm -hmm. I z tego, co rozumiem, na tej samej zasadzie było między innymi MAME robione. Mm. I deweloper main powiedział, że kiedy on miał kiedyś taki problem, że chciałby na przykład zalicencjonować MAME, to musiał. Wszystkich tych deweloperów prosicie o zgodę, mm -hmm. a jak ktoś się nie zgodził, to po prostu wywalał ich fragment kodu i tworzył od nowa. Mm -hmm, I, a deweloper główny Final Burn Alpha po prostu powiedział Capcomowi, tak, tak, bierzcie, bez pytania w ogóle o zgodę, co jest... No. Ja się nie znam tak naprawdę na tym, co jest etyczne, a co jest zgodne z prawem, jeśli chodzi o tę emulację, więc tego tak akurat mało się śmieje, ale... Wiesz co, ale to nawet, wiesz, to nawet jak ja bym się śmiał z tego, że znowu ten emulator, nie? Ale powiedz mi, jakim trzeba być debilem, żeby wydać konsolę jako podwójny arcade stick w kształcie napisu Capcom? To jest tak ma matko jedyna. Przecież kto chciałby mieć w 2019 roku logo Capcomu w swoim pokoju? Przecież to wygląda jak neon z baru z piwem. Gorzej. Gorzej, gorzej. I to jest jeszcze taki plastik. Jeszcze taki szary z boku, jeszcze takie Ładne schodzące go. w ogóle, takie takie jakby schyłek taki, że tak powiem. Ty mnie się założę, że jak to naciśniesz na środku od góry, to będzie ginać, nie? I kosztuje to 250 dolarów. ile, przepraszam? 250, co. Jak się zastanowić nad tym, że są takie PD2 arcade sticky, to to nie jest aż tak dużo. Bo to są no. części Sanwy, 2JLFy tak, no ja i dużo tych guzików, ja chyba, nawet 8, chyba nawet więcej niż 8. To, są to jeszcze będzie wydawał 250 losów, tylko po to, żeby to rozebrać i wyjąć części. No, no bo nikt chyba na tym kurwa nie będzie grał. <laughs> I 16 gier. Fajnie. 16. Capcom ma licencję na wszystko. Nikogo nie musiał prosić o zgodę, bo są wszystko ich gry i w zasadzie sensie tylko 16 gier. I oczywiście w grach, uwaga, uwaga, Street Fighter 2. Hyper, hyper Fighting. Dosłownie nienawidzę, street fighter, tej, w w nienawidzę tej gry. <gry> Jakaś... Nie rozumiem, dlaczego, mając licencję i tyle, ile te romy zajmują, i ile tam jest miejsca w środku, tam się kurwa Żeby da... sprzedawać drugą i trzecią edycję z wielokrotnie że po to? Że będą Nie to... wiem. Bo tam jest tyle miejsc, ja się założę, że otworzysz to, i będziesz miał... Płytkę wielkości, kuwa, nie wiem, bazowej myszki, jakiegoś, jakiegoś notesu, i z lewej i z prawej strony będziesz miał dosłownie obciążniki z wapna, żeby to nie latało. I żeby się wydawało, że tam jest dużo technologii w środku, że dosłownie arcade Boarda w środku, mm -hmm. nie? A tam, a tam dosłownie main one chip. Nie no, FB Alpha i wiesz, i masz i to wszystko działa na pięciowoltówce na jednym USB ty, właśnie, czy to wiadomo jak, jak to będzie zasilane? USB no słek. czyli dosłownie się nie mylę Dwa kawałki wapna i mini płyteczka. No, 250 dolców, super wydane na wielki napis kapkom. Hej, kot, chciałbyś zagrać swoją ulubioną grę Alpha 2? Pierdol się, podpisano kapką. Na wielkim kontrolerze. Tak, nadal... Do, do dziś, po prostu zrobili kolekcję Biatek na PS4 i z jakiegoś powodu zaimplementowali online tylko do czterech z nich, w tym oczywiście do Alfy 3 zamiast o wiele bardziej lubianej Alfy 2, no, ale teraz wypuścili 16 gier, w tym tylko jednego Street Hyperfighting. Widziałem gdzieś, nie, że coś <śmiech> mi się mega podobało, jakiś typ narysował, nie, że <śmiech> Siedzi sobie gość na krześle w jakimś turnieju albo z zlocie z tym stickiem i takie Hey dude, wanna play a game? <laughs> oh, don't worry if you didn't bring a stick, I got my own. Nie <laughs> chcesz grać na wielkim logu kapką z przezroczystymi przyciskami. <laughs> po jeszcze przejść do czysta. Tak. matko polska kapka. patrzysz od góry, no przecież nie może być tak, że nie widzisz loga Capcomu. jak to jest że to jest dosłownie firma, która ma tak bardzo polaryzujące ups and downs nie, że oni wydadzą jedną zajebistą rzecz i zaraz potem strzelają sobie w kolano i potem znowu i potem znowu w kolano no to jest niebożliwe to skoro już jesteśmy w temacie bijatyk, to... a nie, o, najpierw powiem, super news, będzie protur w Mortal Kombat 11. Dobra, z, next. 155 tysięcy dolarów, 155 tysięcy, tak? No matko szczur znowu wygra, no. no dobra, no szczur wygra, możemy iść dalej. Mota, będzie kolejny oh pro protur, kolejna bijatyka, esporty, sporty, o... e sporty, e -sporty, e -sporty. Oh. Ok, to Grassroots. Teraz się obudziłeś, prawda? Co? A, Grassroots. o Marvel? Grassroots, Marvel. 2019. Będzie a? taki turniej tak, w Pradze. Tak. W momencie, kiedy to nagrywamy, będzie za półtora tygodnia. No, no, no. no. To I jest, i... Słyszałem, że jedziesz robić foty. Tak, jadę robić foty, oficjalnie już. Oczy, oficjalnie? Nawet nigdy nie byłem oficjalny w czymkolwiek. Zaraz zawsze byłem <laughs> i prawdę wybiotyki. Ale... <laughs> Ale wiesz... Ale, już... Ale czekasz, żebym zaprzeczył, Sary. Nie, nie, nie planuję. I wiesz, i motyw jest taki, że w tym momencie już przestałem się zapisywać na, tur na, na turnieje, na to, co się zapisałem i tak się wypiszę. Pomyślałem, że teraz moją dobrą rolą w FGC będzie to, że będę wspierał FGC medialnie przez robienie tam zdjęć i jest to mój oficjalny pierwszy gig jako fotograf na evencie. Dawno się interesujesz fotografią? Wiem, że jak byłeś na wyjeździe w zeszłym roku, to się to jakoś rozpaliło, ale Wiesz czy co, już... no technicznie zdjęcia o, o sobie zrobiłem zawsze, ale tak, żeby się tym zainteresować, kupić sobie sprzęt, ogarnąć się z tym wszystkim, nawet jakiś tu tutorial obejrzeć, policzyć sobie te święte trójce. No to właśnie tak na dwa miesiące przed wyjazdem, że chciałem sobie poćwiczyć, żeby przynajmniej zdjęcia ładne były i potem już jak miałem ten aparat w Australii, to muszę powiedzieć, że po prostu coś klikło klikło bardzo mocno i zaczęło mnie to bawić o wiele bardziej niż się spodziewałem i no i teraz no, zbieram na szkła i kolejne No, biedny pan programista, nic mi nie wolno jeść, bo y, muszę mieć y, szkło i resztę, tak więc fajnie. E, szkło, tak dla osób niewtajemniczonych to są inaczej te lęsy. E, jak to się obiektyw, matko, no, jedyna toska. No. Wstydziłbyś no. się czasem nie mam się czego wstydzić Wajfuję potwora żonki. ty myślisz że mam wstyd? Uff. no właśnie Uff. nawet nie wiem. a ty mówisz o tym że, że ja myślałem że powiesz że to co powiedziałeś jest stydliwe że używasz takich słów a nie sama czynność tego co one sugerują <gry> I jak to do mnie dotarło, to było jeszcze gorzej. To właśnie. Więc to taki double take, kiedy myślisz, że jest źle, ale okazuje się, że jest jeszcze gorzej. Follow up punch, no proste, nie? Więc tak, ja na Baton Czechu będę, to nie będzie mój pierwszy Baton Czech? Na pewno zawsze na tym turnieju bawiłem się świetnie, bardzo dużo tam poznałem ludzi, schęcił się z nimi, zobaczę znowu. W tym roku chłopaki zmienili venue i jest o wiele fajniej, oh. i o wiele przyjemniej. Tak, bo wcześniej to było w pubie Nowa Chmielce i teraz w ogóle tak, śmiesznie, nie? Jest to teraz w venue, które nazywa się Kraków. No joke. Nazywa się Kraków i ogólnie się okazuje, że, uwaga, uwaga, hot newsy, hot takey a propos tego, co się będzie działo w Polsce. Baton Czech też podjął współpracę z Ruchaj Rumble, które będzie odbywało się w Krakowie w tym roku. Wiem, Uff. wiem, że nie lubisz, ale po prostu sam zbieg okoliczności jest śmieszny, że, zbie że... No właśnie, że dwie rzeczy, które nie lubię stały się jedną. <laughs> Że zmienili w, venue na Kraków. I, a przy okazji w Krakowie jest Rumble, no, więc... I współpraca, tak. Same tak. rzeczy, które nie lubię. Teraz wszystkie rzeczy, które nie lubię, miasto Kraków. Czekaj, <grystanie> <grystanie> cały kraj. I te dwa turnieje, wszystko stało się jednym. Teraz mogę hajtować wszystko naraz. Boże, jakie ja z Tobą wytrzymam tak? 9 godzin w 8 to niemożliwe. A to tylko 9 godzin, to los, wszystko prześpię. Całą no, trasę. Ja tylko siadam i. <grystanie> Siedzisz, kurwa, z tyłu w bagażniku. Tak. Żebyś wiedział. No tak, ale no. batączek Jack Ja Tak, też tam jadę, jak mogliście właśnie wyciągnąć z kontekstu. Tak. Ja jadę pograć, bo mam mało okazję do grania w Marvela nie ma kto ze mną grać. Tak, więc będzie grane w Marvela, będzie grane w Unista, to wszystko są side turnieje. Będzie grane, ja tak, gram cały side, -side turnieje, zagram w Marvela, w Personę i jestem teraz graczem Skullgirls, nie wiem, czy wiesz. Naprawdę? <laughs> tak, bo jeżdżę, bo generalnie tak się jakoś złożyło, że ja jeździłem ostatnio, byłem na dwóch turniejach w Monachium, najpierw na Dremoliszym mm. Derby, potem ba na Bawaria Berszcie mm. Są dwa turnieje organizowane przez tego samego kolesia, jeździ mm. na dużo tych samych ludzi, jakoś tak kurde, z, nawet najlepiej się z ekipą z właśnie dogadywałem, więc uznałem, że a co, mi tam zacznę grać. Mam już timek, muszę jeszcze się nauczyć BNB znaczy, i mogę jechać. Powiem, nie, z, nie zgadłbym, że jesteś graczem z głównie, że bardzo dobrze bardzo dobrze to ukrywasz, a nie razu nie usłyszałem, że Mike Zim miał rację. Nie? Ale, ja, ale ja zawsze uważam, że Mike Zim miał rację. Kurwa, faktycznie jesteś, faktycznie jesteś graczem z Naprawdę nigdy nie słyszałeś, żebym powiedział, że ma rację? No to taka ostatnia. Kurcze tak... dziwne, bo ja zawsze to podkreślałem. Ja zawsze, jak są tematy tego, że na Evo trafia jakaś gra, która miała premierę dwa miesiące wcześniej, to <grym> zawsze muszę powtórzyć, że pamiętajcie, a pamiętacie jak z dostały informację, że tam cztery czy 5 miesięcy to jest za mało, żeby gra się rozwinęła. BTF o Mike Z. Ale ja lubię Mike'a Z. Mike Z nie powiedział jeszcze nigdy nic, co by mi się nie spodobało. No, rozumiem. Jak ogóle gra w Skullgirls? Wierzę w ogóle aktywnie gra w tę grę w turniejach cały czas. No, tak. Ostatnio oglądałem, dosłownie dzisiaj oglądałem Combo Breakera 2018 turniej w Skullgirls, patrzę to po 24, a to Mike Z <ścoughs> z tagiem Lab Zero. No sobie kolej zrobił grę i w nią gra w turniejach. <ścoughs> no fajnie, no high Life, highlife, highlife. Tak, także... Wyobraź sobie, że coś mi się nie podoba, to idzie sobie zrobić pasza, tak. nie? I gra, kurwa. Ja, ja, nie, ja w ogóle tą grę kupiłem na premierę. Ja tą grą byłem na początku zainteresowany. A tylko... wiesz, że ja też? Tylko ja potem straciłem zainteresowanie. Bo, I to jest częsta historia, bo nie, Każdy, kto dzisiaj gra w Skull a przynajmniej każdy, kogo ja pytałem, uważa, że ta gra na początku była gówniana. I że dopiero jak wyszła ta wersja Second Impact, która wprowadziła ogromne zmiany... Second zany. Anchor. Second... Ankor tak? tak? Która wprowadziła ogromne zmiany w balansie, tempie rozgrywki, dodała nowe postaci, zmieniła mm -hmm. też cały ten system IPS-a, ten Feed Protection System, żeby no. jeszcze trochę mocniej blokował te powtarzalne kombosy, w których zmieniało się na przykład tylko pierwszy cios stringa. No. To jak to pozmieniali, to ta gra się zrobiła dużo lepsza i dużo bardziej mi się podoba i stąd to, znaczy, ja to Powinienem był ją już dawno temu, tak naprawdę, powinienem był jej dać szansę. Ja to rozumiem, ale też ja na przykład grałem też w Second Anchor i to, co mi się do tej pory nie podoba, w tej grze to właśnie to, jak prowadzą się te kombosy, że traktujemy w czuciu. One mi się podobają wizualnie. Z dużo postaci, które mi się wizualnie po prostu bardzo podobają. Taki Big Band jest mega. Uh -huh. Bardzo mi się podoba. Tak. Eliza jest super. Uh -huh. Bardzo fajna mechanika sekmeta. Parasol też mega. To są same ciekawe postacie. To są, same, są same, fajne, same fajne postacie. Mam już śliczną animację. Ale zawsze jak siądę do tej gry, to nie mogę tego przejść, że ona się czuje taka ciężka. Wiesz, gdzie mam dokładnie to samo? Zdziwisz, jak to powiem teraz. No. W Multibladzie. Naprawdę? Tak. Multiblad jest dla Ciebie ciężki? To jest gra, w której zawsze mam wrażenie, że jest o później się dzieje to, niż co mi się wydaje. Na przykład ten jump cancel muszę wcisnąć troszeczkę wcześniej, niż mi się wydaje. On ma troszeczkę dłuższy startup. Erdasze są troszeczkę późniejsze. Zawsze mam wrażenie, że coś za wcześnie wcisnę, że właśnie, że mam wrażenie, że podać już jest w powietrzu, a ja już coś wcisnąłem, a ona jeszcze nie była i mam to w Multibladzie i to samo mam w A no to ja właśnie ci powiem, że no ja właśnie, dla mnie schoolgersy są zdecydowanie, no to Zbyt ciężkie w tym, w tym, co się dzieje. Ciosy dla mnie nie, czu nie czuję ich tak odpowiednio. Mm -hmm. Uważam też, że dużo do tego dochodzi do hitstopu, który jest przy ciosach. Dużo dochodzi do screen shakeów przy niektórych ciosach, jak one reagują. Bo pomysły na nie są super. Na przykład Cerebella z tym, że ma, że ma cios, i dosłownie polega na tym, że przeładowywuje se rękę i słyszysz shotguna <laughs> i ci sadzi bułę. Jak Roman Reigns. Bardzo mi się to podoba. Jest fajne, ale... Jak ten cios siada, to go nie czuję, nie ja rozumiem, to, to po tym względem masz rację. Ta gra jest bardzo oryginalna, i trzeba się do niej trochę. Trzeba się mocno Trze... przestawić, uważam. Ja, wydaje mi się, że nie mocno, ale faktycznie trzeba być otwartym na to i faktycznie pozwolić swojemu organizmowi dostroić się do tempa skulgers. Girls. uważam, mhm. że jak. Bo ona jest oryginalna po tym względem. Bo to jest, to jest szybka gra. Tak. Ona jest bardzo szybka, jest dużo dirty mix-upów, są grime. Jak oglądam te turnieje, to jest dosłownie same resety w, no to jest w, w low, lewo, prawo. Dosłownie, Uber. będąc osobą, która uwielbia Marvela 3, ja powinienem kochać tą grę. Ja powinienem siedzieć i w nią grać i shillować. Ale nie umiem, bo po prostu każdy cios w tej grze, jak on się wyprowadza, jak on się łączy w kombosie, wszystko mi troszeczkę nie pasuje. Ja zawsze. Pewno, tak. no więc jest dużo takich bijatyk, które mają. Ale to samo na przykład też. Mam wrażenie, że tak naprawdę. Tak mam wrażenie, że każda firma ma trochę swoje mm. tempo, jeśli chodzi właśnie o hitstopy i. Ja na przykład nienawidzę przez to GRX za większości. Mm. A Guilty ja giery, właśnie uwielbiam za Zwłaszcza ten. Guilty Geara i Blast Blue trochę też. To są gry, których ja nie jestem w stanie znieść w dużej mierze właśnie przez to. Ja na przykład Guilty Gear uważam za grę powolną i ociężałą. I nikt o, się jezi. ze mną w tym nie zgadza. No a... ja też bym się nie zgodził, ale... No właśnie, a dla mnie ona jest właśnie tą grą, gdzie mam wrażenie, że te erlaszy są zbyt powolne, te hitstopy, to jest dla mnie największy problem, hitstopy w grach są ogromnie długie. To są dosłownie kwestie kilkunastu klatek, nie? No. I to jest dla mnie za dużo. Ja się po prostu wtedy czuję, jakby wtedy każdy mój, mój mentalny gard, to, czyli to jak ja nasze obrażenie jako gracz i nie jestem w stanie wytrzymać, zanim się w końcu sfrustruję i wyłączę. Schodzi bardzo szybko, kiedy gram guilty gear, po prostu, bo te kombosy mam wrażenie, że ciągną się w nieskończoność i każdy cios po prostu trafia mnie prosto w serce, prosto w mętę. No, jak grałeś ze mną, to już, wogu, to już w ogóle, bo jak ktoś ma w tej grze długie kombosy, to właśnie ram. Tak. Ono, one się nie kończą. Tak, ja pamiętam, grałeś ze mną kiedyś swoim subem i wtedy myślałem, no tak spoko, a potem wzięłeś na mnie ram i tak. No, I no, i okay, fal się no, skończył, tak, nie? Tak, Dzięki wszystko fajnie było. No. Tak naprawdę no. nie było fajnie, nie robię tygira, ale, ale chcę być uprzejmy. Ja rozumiem. No. Y ale y gry egzamu też mają swoje oryginalne tempo. W każde tak. anime, niby anime fightery to jest to samo, wszystko jest takie, no, takie szybkie, takie. Nie, no właśnie kombosy, zupełnie a każdy, czujesz, każdy czujesz inaczej właśnie przez hitstopy, przez screenshake, mhm. przez y same długość animacji, nawet nie, nie tempo, tylko. Przez ilość też oryginalnych pust na przykład. To jest też kwestia czysto wizualna. Czy na przykład, czy masz po prostu trzyki po czy masz na przykład smiry jeszcze tam po środku. Samo to już potrafi wpłynąć. A mi się właśnie udało rozkminić, co mi się bardzo nie podoba w hitstopie Skull mhm. To, że każdy cios zachowuje się tak samo w kwestii hitstopu. Czyli na przykład jak masz multipartowe ruchy, nie? Załóżmy ta Eliza ma coś takiego, że tam się Obraca wokół siebie i to tam jest pięć albo sześć ciosów. Tak? Każdy z tych ciosów ma taki sam hitstop. Prawda? Troszeczkę. Jest troszeczkę długi, ale nie jest długi, ale zawsze jest ten sam efekt sklinszenia. A to widzisz, a ty ja i tego miała... wszystkiego i to mi mega przeszkadza, bo żeby to był pierwszy cios, to wiem, że weszło. Dajcie mi się skupić na kombosie, ale potem słyszę. To tak, tak. się wszystko trzę. Mm. To widzisz, ja właśnie miałem w takim razie inne wrażenie niż ty, być może mylne. Mi się zdawało, że właśnie jest tak, że pierwszy cios i ostatni mają dłuższy hit stop pod tych pośrodku. No właśnie, no dla mi mnie że, tak nie jest. tak. Być, Chyba, może, to zależy od ciosu. być może nie chodzi mi też o hitstopy, ale chodzi mi o sam efekt screenshake'a, bo on się na pewno nie zmienia. Tak, tak. tak. I ten screenshake dużo mi tam właśnie, on bardzo źle mi robił, z tą to, grał. To jest dziwne, jakie to może mieć wpływ na bijetykę, nie? Bo to. No. Jest, jak ja nigdy nie słyszałem, żeby ktoś o tym rozmawiał na przykład. Dosłownie nigdy no. nie słyszałem rozmowy o tym, że nie wiem, że komuś hitstopy przeszkadzają, że są za długie. Dosłownie nigdy nie słyszałem takiej opinii. A to siebie. ja, ja, po, ja <laughs> myślę, że ludzie po prostu nie, nie potrafią tego atrybutować do hitstopu, ale wiedzą, że im to przeszkadza. Ja zanim wlazłem właśnie w takie hitstopy i tak dalej, jeżeli chodzi o bijatyki, to zawsze mówiłem, że Blaze mi się nie, nie podoba w kombosach z tego powodu, że wszystkie kombosy czuję się jakbym, jak w Guilty czuję, że faktycznie tam bije sobie postać, tam wiesz, że to tak, ja to pewnowałem tak, że w Guilty bije sobie cegłę, że czuję, że uderzam, nie? Ale, ale w Blaze Blue czuję, jakbym bił gąbkę, wszystko jest takie miękkie, wszystkie kancele są miękkie i nie wiedziałem, o co mi z tym chodziło, że to było takie moje odczucie, nie? A teraz wiem, że po prostu chodzi o to, że Guilty Gear ma bardzo... Duży hitstop, tak. ale nie ma aż tyle screenshaka, więc czujesz, że uderzyłeś, ale nadal jesteś w grze. Blaze ten hitstop ma o wiele mniejszy, ale też window cancels i to, jak animacje się zachowują względem siebie, atrybuje do tego, że mógłbym ująć, że gra jest bardziej miękka niż Guilty Gear. Uh -huh stąd no, stąd właśnie ludzie myślę, że oni czują to, wiedzą, że jest ten wpływ ale nie potrafią tego dokładnie powiedzieć czy to jest screenshake, czy to jest hitstop bo tych screenshake'ów też często gęsto się nie zauważa Dobra e, rozpłynęliśmy się czas tak. leci, więc jeszcze chciałbym o ostatnim temacie na szybko poruszyć no. e, to jest gra, która jest od, ja ją odkryłem, ale ty w ją zagrałeś tak, dokładnie e, jest to gra, która w, jest w tej chwili zapowiedziana na ten rok ten rok. Tak, i 4 2019. I ten gra się nazywa One Step From Eden i to jest Battle Network, Management. Tak i nie. Tak i nie. Bo yy, co to ma? One Step From Eden yy, ma bardzo fajne założenie. No, oczywiście, jest to rogue -like, jak każdej indie, ale robi to trochę lepiej. Robi to o wiele ciekawiej. Yy, weźcie sobie Slay the Spire, gdzie zbieramy sobie karty i bijemy sobie mo mopki. Weźcie sobie to, że poruszamy się po gridzie jak w Megamanie Battle Network, ale złóżcie to potem wszystko razem, dorzućcie do tego pełny real time, podkręćcie tempo tak ze 2-3 razy i nie poruszasz się na gridzie 3 na 3, tylko 4 na 4, co mocno ci daje takie opcje. To Pozwól, że spytam, bo powiedzieć: o roglajcie to jest zbieraniu kart, to nie ma żadnego overworlda, z którego przychodzisz do ekranu gry, tylko to się wszystko dzieje na tym polu, na tym 16. Wszystko tak, tak, tak, tak. Wszystko się tam dzieje. Okay, okay. To się w ogóle nie zmienia. I uważam, że to jest też bardzo spoko. Ja nie wiem, czy on coś planuje dalej, ale właśnie to, że ta gra jest bardzo nastawiona na, re na replayability, na to, żebyś się w nią robił dobry i ona cały czas prezentuje ci ciężki challenge. Ja po prostu, ja wiem, ja wiem, że jak ta gra wyjdzie, to jakiś Kurwa, jebany, i ja nie mogę, ale ja tu muszę powiedzieć. Muszę się nawyklinać, bo ja nienawidzę tych ludzi. Jakiś zjeb, kurwa, nie wiem, z Kotaku albo z Polygona, no te haki, kurwa, co nie potrafił nic zrobić. Eee, muszę ci wejść w słowo: Kotaku jest moją ulubioną stroną z, gra... z dziennikarstwem growym, bo piszą na niej tacy ludzie jak Jason Schreier i kilku innych, i m.in. Tim Rogers, którzy są po prostu moimi ulubionymi dziennikarzami growymi. Także... Cieszę się z tego powodu, nie, nie potrafię ich czytać, ale któryś na pewno weźmie. Kurwa, powiesz, że ta gra jest jak Dark Souls. -y. Ja pierdolę, no. dosłownie. To jest twój problem, największy, że ktoś powie, że ta gra jest jak Dark Souls. Tak, bo nienawidzę tego i wiem, że ktoś to powie, bo... Tylko z tego powodu, że gra jest trudna i wymaga, żeby ktoś przy niej posiedział i ją zrozumiał. A właśnie, kurde, bardzo mi się podoba to, że ta giereczka też na przykład bierze pod uwagę, że przeciwnik też ma swoje pole, nie? I to, że przeciwnicy wchodzą na twoje pole, to jeszcze można zatrybutować właśnie na takiej zasadzie, że oni mają taki atak, ale ty też masz ataki, które wchodzą na pole przeciwnika. I przeciwnicy na przykład mają takie ataki, to już bardziej bossowie, nie? Że ma pełny atak 4 na 4 i musisz wiedzieć, że on może wyjść. I zachowujesz sobie cios, który na chwilę przenosi ciebie na strefę przeciwnika. A motyw jest taki, że ta, ta gra jest trochę bardziej jak fajtery. Wszystkie ciosy mają swoje aktywne klatki I na przykład masz fale, które ci, ci, ci, ci, ci przechodzą, takie 4 na jeden, takie pełne, takie pełne ściany ci przechodzą i one mają między sobą jeden gap. I jak one przechodzą z jednego pola na drugie, to im się wyłącza aktywny hitbox i wtedy musisz przez nie przes przeskoczyć, uh -huh. żeby ich uniknąć. I takich pomysłów, takich właśnie detali, tych czarów, tego wszystkiego tam jest mnóstwo. Myślę, że gra ma jeden minus, a mianowicie jej humor. Bo to jest taki typowy gamer humor. Oh yes. Jest okropny. Dosłownie masz broń, ten nazywa się Fire in my laser. Nie? Nap naprawdę? tak albo, al, albo, albo masz coś gdzie masz gdzie masz, masz dosłownie podpisane w description They, they're called gems Mary i wiesz dlatego nie łapię they're called minerals Mary Breaking Bad a nie oglądałem. No spoko, ale wiesz ale no, ten humor jest tam kiepski ale Memuchy słod... jak w guacamole gorzej gorzej to są mymuchy jak patrzcie Hello there fellow kids i muszę ci powiedzieć, że gdyby nie ten humor uważałbym to za grę perfekcyjną. Być może się zmieni, ale dawno tak dobrze nie bawiłem się przy jakiejkolwiek grze jak przy tym. W tej chwili jest dostępne demo. Tak, Ile jest dostępne je demo. ograć. Ile chcesz. Ile chcesz dochodzisz do, je, do jednego bossa, który jest shopkeeperem mm, i masz jeszcze dwa dodatkowe ukryte bossy. Po pierwszym przejściu całej, e, całej jakby demo kampanii, ona jest tylko krótka. Od, ile, właśnie, ile? E, ja, jeden Playthrough dla mnie to jest maks 20 minut. Mhm. I bardzo dobrze, bo to jest wiesz, szybkie. Gra jest na tyle wymagająca, że nie ma z tym problemu, że się ją powtarza i tak dalej. Jakiś w ogóle downtime czy to jest dosłownie walka, walka, walka, walka? Walka, wybierasz se ka se kartkę i wybierasz gdzie idziesz i walka, walka, walka uh, i tak dalej. Okay. Dosłownie nie wychodzisz cały czas z areny do bicia się. i a Boże, co ja chciałem? Bo zgubiłem tak myślenia. Tak. I myślę, że właśnie... A tak. I jak przejdziesz grę dostajesz jeszcze hell mode. i hell mode to jest dosłownie i jeszcze ciężej, jeszcze więcej i moim zdaniem ta gra dopiero pokazuje właśnie puzzle na helmoudzie, uh -huh. gdzie z tego się robi toho, z tego się robi 4 na 4 toho, musisz już znać wszystko, musisz mieć świetną reakcję, musisz bardzo dobrze myśleć o tym, którego przeciwnika uwalić najpierw. Super sprawa, bardzo mi się to podoba. Czy znaczy taki bardziej arcade'owy Battle Network, gdzie. Bo tak, jest... no, Battle Network był tak naprawdę zlepką, to był trochę RPG, trochę mm -hmm. było tego budowania deku z kart, a taka i rozgrywka była tylko takim, sama walka była taka naprawdę równorzędnym elementem. Tam też były te elementy zręcznościowe, typu, że trzeba było sobie jakąś barierę wykwipować, żeby móc zablokować te obszarowe ataki. Też miałeś tam mieczek, które pozwalały ci wchodzić na pole przeciwnika na jakąś chwilę, więc tego też tam było, natomiast. Nie było na tym nacisku. No na przykład. A to mówisz, że tutaj, jest całkowicie to. Tak, tutaj jest całkowicie to, i na przykład masz e, pasywki, które po przeładowaniu, bo możesz sobie na przykład zresetować wszystkie karty. E, bo one się marnują, one są one time use, ale potem masz tak jakby przeładowanie magazynka i masz je znowu w losowej kolejności. To masz na przykład gemy, które za przeładowanie magazynka dają ci tarcze. Albo za przeładowaniem magazynka wystrzeliwują tam jakiś trochę mocniejszy pocisk. I, za, i zaczynasz nagle grać wokół tego. To jest też super i to mi się mega podoba. Tam jest tyle właśnie tych możliwości. Są jakieś itemki, które zabierają ci hubsa, ale podbijają ci bardzo mocno e, załóżmy manę, bo na manę też trzeba uważać jak się ją wykorzystuje. To jak tam się da zrobić własny build, jak tam można... To jest ten typ gry, gdzie usiądziesz sobie ze swoim kumplem i będziesz widział, że on gra w to zupełnie inaczej. Mm. To jest super, to mi się bardzo podoba I, i ja w demie na razie spędziłem już 40 godzin. Dosłownie nie mogę się od tej gry oderwać, jak nie mam co robić, nie wiem, coś się gotuje, coś takiego, czy sobie robię kawę, jedno playthrough wejdzie zawsze. Po prostu nie mogę przestać w to grać. Mam tak z Tetrisem. no Jak siedzę przy komputerze, to praktycznie jeśli na sekundę stracę uwagę nad tym, co w danej chwili robiłem, to od razu odpalam te No to, ja to jest jedyna z... gra, w którą gram. Tak jak ja zawsze armię. odpalam to i w ogóle nawet nie wiedziałem, że ja obstanę, że w teamie deweloperskim jest jakiś Polak, bo w demie dostępne są trzy języki. Eee, cztery. Dostępny jest angielski, hiszpański, japoński i polski. Okay. <laughs> Taki śmieszny fakt. Ne? Spoko. Więc eee, muzyka jest całkiem okej. Okay. Ale bardzo szybko przyszedłem do tego, że wyłączyłem i zacząłem puszczać sobie muzykę z Toho, bo po prostu pasuje, po prostu pasuje jak ulał. I no czekam na główną wersję, bo już w tej wersji chyba ze 40 czy 50 broniek jest już tab z 20 przeciwników, a gościu tam obiecuje, że oprócz oczywiście całej tam kampanii i tam trybu roguelike'owego, to tych bronik będzie chyba 200 albo 400. Przeciwników będzie tak ze 150, jakieś 40 bossów, to gra się dla mnie ta gra się nie będzie kończyła i widzę, że jeszcze długo za nimi się znudzi. Więc One Step From Eden polecam, grajcie, tym bardziej, że premiera poza PC będzie także na Switchu i to jest Q1 2020. Switch, No, rozumiem, mi się <śmiech> konsola podoba. <śmiech> no to co? No myślę, że to tyle od nas. No to słuchajcie, jeśli posłuchaliście całego tego yy, dwugodzinnego podcastu i pomyśleliście, że chcecie nam coś powiedzieć, <głos> nie wiem co, na jaki temat. Hate maile też przyjmujemy, tak, nie? Tak, no, mamy taką maila klatki na oczach podcast. Tak. na gmail.com Nie wiem, kto był taki mądry, ale, u, ale dosłownie ukradł nam klatki na oczach gmail.com, więc musieliśmy dopisać podcast. Nie, nie, nie, nie klatki, na, klatki na oczach podcast gmail.com tak tak klatki tak. na oczach podcast na gmail.com No tak, to tak. To jest adres, na który możecie wysłać cokolwiek. Tak, no tylko nie, nie, nie to robić tego żartu, to jest głupi. Jeśli chcecie, że jeszcze, nie wiem, żebyśmy to przeczytali, zareagowali, no to miało. tak. Myślę, my, myślę, że jak chcecie się poczuć częścią tego podcastu, to to jest dobry pomysł. Ja nie chcę możemy być częścią tego podcastu. Możemy wrzucić wam Patreona. Don't, don't forget to smash that like button. Um, o, aaa, um, No, no, no. Um, oczywiście ten pomysł na ostatnie powiedzenie, smash the like button, wziąłem od największego fana gąciarza Go w Polsce Kota. A, dziękuję. Tak więc. Cieszę się, <laughs> nie, że to... zasłużyłem na ten honor, że w końcu ktoś rozpoznał. Wiesz, że widziałem chyba wszystkie jego filmiki od jakichś, nie wiem, sześciu lat, jak albo się. <laughs> ja nie wiem, czy jeszcze chwali się. <laughs> nie, ja nie wiem, jak to się stało, co jest Chip <laughs>